MOLIUM Rozdział 13 Wyznania Mola Książkowego Witam serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej molom książkowym, wielbicielom dobrej lektury oraz wszelakim miłośnikom książek. Dzisiejszy odcinek, rozdział, jak to uwielbiam określać, będzie dedykowany jednej konkretnej pozycji. Trochę romantycznie tak i poetycko czuję się dzisiaj, nagrywając ten rozdział 13, drugiego sezonu Molnium. <śmiech> Może dlatego, że za oknem jakoś tak biało, biało, biało. Jasno i biało i błękitno. Taki hmm, jak patrzę na niebo zimny, przygaszony błękit, może trochę szarości, ale najbardziej uwagę moją zwraca ta biel, biel śnieżna. Wiesz, śnieg kojarzył mi się zawsze od bardzo dawna, no może nie zawsze, ale od, od bardzo dawna zima, śnieg, zaczęły mieć dla mnie taki magiczny urok. Taki unikalny smak, aurycznie, nastrojowo, skojarzeniowo. A to dlatego, iż zetknąłem się kiedyś z konceptem narni. I mówię to jako taką ciekawostkę na dzisiejszy wstęp, która w ogóle nie jest związana z tematem przewodnim dzisiejszego rozdziału. Niemniej jednak skłania mnie do tego ten śnieg za oknem, który... Postrzegam cały czas teraz. I... Oraz mój nastrój własny, który dzisiaj jest taki hmm, bardziej właśnie spokojny, romantyczny może. Może, może trochę melancholijny czy sentymentalny, kto wie. Kto wie. W każdym razie, jeżeli chodzi o narnię, zetknąłem się kiedyś z konceptem narni. Być może... Sobie znanym. jest to dosyć prawdopodobne w związku z tym, że na dzień dzisiejszy narnia została już zekranizowana obficie w kilku wręcz filmach stanowiących taką sagę, ale w tamtym czasie, te x już lat temu, prawdopodobnie, właściwie na pewno w czasie, kiedy uczęszczałem do szkoły podstawowej, Tonarnia, z którą się zetknąłem, ekranizacja, z którą się zetknąłem, to był taki miniserial bodajże brytyjskiej produkcji. Kilka odcinków, jeszcze bez tego takiego um, show, że tak powiem, bez takiego robienia show, bez takiego efektu wow, bez takiej spektakularności, za to z pełną taką kameralnością, to był taki spokojny serial, który od samego początku miał dla mnie taki kameralny smak. I ja pamiętam, że emitowano go w czasie ferii zimowych. Hmm. I zwróciłam mi uwagę wtedy, albo inaczej, żeby to określić, moje obcowanie z tym serialem sprawiło, że... Właśnie od tamtego momentu zima stała się dla mnie magiczna. Zima, śnieg. Tak jakbym gdzieś wszędzie pod podszewką tego wszystkiego, pod podszewką tego śniegu, między jego wierszami, że tak powiem, coś czuł. Coś takiego właśnie magicznego. Jakbym wychodząc na świat, na zimowy świat, czuł się tak jak bohaterowie Narni, którzy właśnie wyszli po drugiej stronie tej szafy. Jeżeli nie wiesz, o jaką szafę chodzi, to bohaterowie serialu, czy, czy książek o Narni, właściwie co to jest Narnia? Narnia to jest taka kraina fantastyczna, stworzona przez autora, do której można było się dostać na szereg takich dosyć charakterystycznych sposobów, jeżeli chodzi o pierwszy z nich, to bohaterowie dostali się, to była taka grupa dzieci, dostali się do narni poprzez szafę. Po prostu wchodząc sobie do pewnej szafy w domu, w którym aktualnie przebywali. Oni się chyba wtedy bawili w chowanego i odkryli, że szafa nie jest ograniczoną małą, ciasną przestrzenią, ale że dokądś prowadzi, że za tymi ubraniami, kiedy się już przedostać, przez nie przebrnąć, przez stosy tych zwisających na wieszakach ubrań, to Coś tam jest. Dalej otwarta przestrzeń. Drzewa, śnieg. Taka klimatyczna, bardzo ciepła, fikuśna latarnia. Ach, ekstra koncept. Być może nawet czasem, będąc dzieckiem wówczas, miałem takie poważne konsternacje co do szafy w moim własnym pokoju wówczas. Gdyż Wtedy, w tamtym czasie, ta magia jakoś, jakoś przesiąknąłem nią znacznie bardziej skutecznie. I nie było dla mnie tak bardzo odseparowane. To Ta fantastyka, z którą zetknąłem się w telewizji, a tak zwana rzeczywistość, do jakiej się powraca po telewizora, w wyłączeniu. W związku z czym, kiedy przebywałem we własnym pokoju, prawdopodobnie niejednokrotnie. Spoglądając na moją szafę, popadałem w taką specyficzną zadumę, w, taką jakby, w takie jakby kwestionowanie tego, czy ta szafa na pewno jest normalna, pospolita, czy też może jednak nie znalazłoby się w niej coś, czego wcześniej się nie spodziewałem że byłoby możliwe, ale skoro już się zetknąłem z tym konceptem wcześniej, to może jednak, to może jednak w tej szafie coś by było. Hmm. I to mnie bardzo, bardzo, bardzo frapowało wówczas. No a poza tym oczywiście ten śnieg, o którym już wspomniałem, ta cała magia, która przeszła mi z narni na całą zimę, to całe skojarzenie sprawiło, że cała zima to się dla mnie magiczną porą, czy inaczej mówiąc, zyskała dla mnie magiczny komponent, magiczną wibrację. To hmm. mnie niejednokrotnie w życiu już inspirowało, między innymi do stworzenia jakichś opowiadań, ale hmm, mniejsza o to póki co śnieg za oknem, widać dużo śniegu, morze śniegu, to jest piękne, że wszystko jest redukowane do takiej bieli, która nie tylko jest czysta, sprawia wrażenie takiej czystej, sprawia, że świat staje się czysty Co jeszcze wyrównuje wszystko i na swój sposób sprawia, że wszystko wygląda jak taki właściwie biały ocean. Tak jakby Świat tracił swoją materię stając się taką oceaniczną pustynią. Bardziej mi się to kojarzy z oceanem niż z pustynią tak naprawdę. Hmm. I ja osobiście zupełnie inaczej się czuję podróżując przez taki świat niż przez świat pełen kształtów, wypukłości, krawędzi, barw, faktur. Hmm. To jest coś niesamowitego w tym dla mnie. Podróżowanie po takim świecie, po świecie bezkresnej, śnieżno-białej płaszczyzny. Hmm. To zyskuje zupełnie inny smak. Gdziekolwiek bym się wybrał. Czy do hipermarketu na zakupy, czy na prosty, relaksacyjny spacer. Zupełnie inny smak. Tak jakbyś spacerował, czy spacerowała po zupełnie innej planecie. Narnia. Hmm. Taka jeszcze troszeczkę zabawna ciekawostka wokół Narni jest taka, że notorycznie do dnia dzisiejszego myli mi się autor Narni z autorem Alicji w Krainie Czarów. I zwykle, kiedy chcę coś konkretnego napisać czy wspomnieć w jakimkolwiek z moich tekstów o jednej czy drugiej książce czy serii książek zależy jak na to spojrzeć, bo również Alicja a tak naprawdę nie jest tylko jedną książką to potrzebuję sobie sprawdzić tak naprawdę dokładnie, kto to napisał jak to się jak to się pisze, jakie to jest imię i nazwisko autora Gdyż tak z głowy, jakbym miał rzec, to prawdopodobnie bym się pomylił. Ha! Jeszcze sobie tego intencjonalnie. Jeszcze się nie zdeterminowałem, żeby sobie to intencjonalnie utrwalić jakoś, żeby mi się to nie myliło. Ale to taka troszeczkę śmieszna ciekawostka. Zresztą jeżeli chodzi o Alicję, to też mógłbym dużo, dużo powiedzieć. Mógłbym wiele dygresji teraz rozrysować, ale bardzo bym chciał przejść do przewodniego tematu dzisiejszej audycji, więc myślę, że tak uczynię. Las. To w sumie nie jest tak daleko od tego śniegu, bo Narnia to też był las. Śnieg i las. Oni wyszli zresztą z tej szafy. W lesie właśnie. Hmm. Po drugiej stronie szafy. Las. Ośnieżony. Zimowy, magiczny. Las. Co ciekawego, jeżeli chodzi o las, to to, że w tym życiu ja również pochodzę z lasu i las jest mi szczególnie bliski. Mówiąc, iż pochodzę z lasu, mam na myśli, iż mój tak zwany dom rodzinny w tym życiu, dom, w którym przeżyłem pierwsze jego lata, znajdował się dosłownie, literalnie w lesie. I to jest jedna z najbardziej czarodziejskich, o ile nie najbardziej czarodziejska rzecz w tym konkretnym moim doświadczeniu życiowym. Miejsce, w którym mieszkałem, które było dla mnie taką narnią na długo przedtem, zanim zobaczyłem ten serial w telewizji. Ono było dla mnie taką narnią, gdyż ono w ogromnym procencie harmonizowało z moją duszą. Na długo przedtem, zanim w ogóle byłem w stanie sobie to uświadomić na takim werbalnym, zwerbalizowanym poziomie. Na długo przedtem, zanim byłem w stanie to zrozumieć i wyrazić w słowach, powiedzmy to już wówczas od zawsze czerpałem profity z tego, jak dobrze się tam czuję w lesie. Ten koncept tak bardzo bliskiego obcowania z naturą. Hm. Na swój sposób ja się czułem tam, tak jakbym był tylko ja i las. Chociaż było tam wiele innych osób, dlatego że tak naprawdę to był rodzaj osiedla w lesie. Niemniej jednak dla mnie zawsze ten komponent ludzki znikał, zanikał. On dosyć takie marginalne znaczenie miał w moim postrzeganiu świata. Co było dla mnie znacznie bardziej realne i wychodziło na pierwszy plan, to była ta cała natura. Kiedy często spoglądałem przez okno i widziałem las. Albo na przykład rzekę wijącą się między drzewami. Hmm. To była taka moja kołyska. To było takie moje gniazdo. Mogłem... Zrobić kilka hmm, metaforycznych kroków i wyjść z niego na miasto i wrócić z powrotem. I zawsze czułem się ciepło w duchu. Jeżeli chodzi o mnie w kontekście tej relacji z naturą. Hmm. Azyl. Hmm. Mam bardzo ciepłe w związku z tym skojarzenia z lasem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział Molium, to książka, którą dzisiaj tobie przedstawię, jest dosyć intrygującym, czym oryginalnym konceptem. W związku z tym, jest, iż jest to rodzaj tak naprawdę reportażu, lub inaczej mówiąc, pamiętnika. Można by to tak ująć, myślę. Czy po prostu jeszcze inaczej zbiór spostrzeżeń, refleksji, przemyśleń głównego bohatera, autora w tym przypadku. Wiesz, to, to nie jest powieść fikcyjna, to jest bardziej właśnie taki reportaż reportaż autora, który w którymś momencie swojego życia zdecydował się na pewnego rodzaju eksperyment polegający na tym, żeby przeprowadzić się do lasu. Hmm. Opuścić na jakiś czas cywilizację. Nie tak radykalnie, hermetycznie, tak na amen. Zamknąć się totalnie. Nie, on tak nie zrobił, ale chciał większość czasu spędzić w tym lesie wówczas, przez jakiś tam okres. Chciał, żeby to las stał się jego w tym okresie domem, jego taką bazą wypadową. On. Częstokroć wychodził z tego swojego domku w lesie, który wybudował samodzielnie niemalże. bo Tam jeszcze przyjaciele mu w on, on wychodził częstokroć z tego domku w lesie do miasteczka. O tak, żeby sobie hmm, poobserwować ludzi, posłuchać plotek i tak itd. Itp. Niemniej jednak zawsze wracał do lasu. I ten nas stanowił rdzeń tego eksperymentu. To życie na łonie natury, a nie już jakby w okobach cywilizacji, tylko właśnie na łonie natury. Hmm. Jeżeli chodzi o to, jak on opisuje, jak on opisuje swoje motywy przeprowadzenia tego eksperymentu, tak jestem ciekaw, czy czy on nie trwał dwa lata, aby, bo teraz nie jestem pewien, nie sprawdziłem tego. Być może ten cały eksperyment trwał dwa lata, rok albo dwa. To jeżeli chodzi o to, jak on opisuje motywy tego eksperymentu, to za chwilę przeczytam Tobie cytat. Dzisiaj również mam całą garść cytatów na potrzeby molium z tej książki, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Te cytaty są bardzo dla mnie inspirujące. I mogą być potencjalnie również dla Ciebie, przynajmniej część z nich. Są to cytaty, które niejednokrotnie mnie zaskoczyły. I o tym wszystkim dzisiaj chciałbym Tobie opowiedzieć. Chciałbym opowiedzieć Tobie oraz chciałbym jednocześnie utrwalić to. Jako że molium jest dla mnie, jak wielokrotnie mówiłem w ciągu tej audycji, w ciągu różnych jej rozdziałów, rodzajem pamiętnika w którym chcę utrwalać różne rzeczy z mojego doświadczenia z lekturą. Hmm. Ale zanim przeczytam tobie ten cytat, to odsłonię, o jakiej książce mówię, bo jeszcze tego nie powiedziałem. Mam na myśli książkę pod tytułem Walden. Pod tytuł prawdopodobnie brzmi Czyli życie w lesie. Walden czyli Życie w lesie. Tego tytułu nie jestem tak na milion procent pewien. Autorstwa Henry'ego Thoreau. Hmm. Który to Henry był takim myślicielem, filozofem amerykańskim w XIX wieku. Dosyć samo w sobie ciekawa postać. Myślę, że jest ekscytującym fakt, że jeżeli przypadnie Ci do gustu jego taka eseistyka filozoficzna, to może Cię podekscytować fakt, iż jest dostępny jego taki pamiętnik, czy dziennik, który jest rozpisany na dobrych kilka tomów prawdopodobnie. Hmm. Ale to taka ciekawostka przy okazji. Myślę, że też jest pozytywną nowiną fakt, iż jego dzieła, z Waldenem włącznie, są dostępne w domenie publicznej, tak zwanej, o której opowiadałem w jednym z rozdziałów Molium. Domena publiczna to tak pokrótce. Książki, które znajdują się w domenie publicznej, to książki, które dzisiaj są dostępne dla każdego za darmo i legalnie. Czyli prawa autorskie do tych książek tak jakby się zwolniły i można je całkowicie legalnie rozpowszechniać bez potrzeby czy bez konieczności pobierania za to opłat. Można je tłumaczyć samodzielnie bez potrzeby pytania kogokolwiek o zgodę, na przykład przetłumaczyć na język lokalny własnego kraju, jeżeli do tej pory się ta książka nie znalazła na jego rynku. Na przykład. Wiele by mówić o tym. W każdym razie książki Henry'ego Toro są dostępne w domenie publicznej, czy to w oryginale, czy w innych językach. I jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że jeżeli chodzi o nasz rodzimy rynek polski, tutejszy, to Walden Między innymi ta pozycja Henry'ego Toro jest dostępna w formie polskojęzycznego audiobooka, dostępnego również za darmo i bez żadnych ograniczeń. Na stronie www.poczytalmimako.blogspot.com. Jeszcze raz adres www.poczytalmimako. Tak jak poczytał Mimako. poczytal mi. Mako mako.blogspot.com Dołączę ten adres to do dzisiejszego epizodu Molium, więc będzie można sobie stamtąd automatycznie przejść bezpośrednio do Waldenu w audiobooku, którego można sobie posłuchać nagranego w taki przyzwoity, na poziomie sposób. Ja właśnie tak słuchałem Waldenu. Hmm. Sięgnąłem po tą pozycję, dlatego, że mnie zaintrygowała. Więc w fakcie tego nie żałowałem, chociaż były miejsca, w których mnie nużyła, ale generalnie ze względu na tą garść cytatów, którą mam dzisiaj dla Ciebie przygotowaną, absolutnie nie żałuję tamtego doświadczenia. I kto wie, być może jeszcze któregoś razu sięgnę po coś, autorstwa Henry'ego. Więc cytaty. I chciałbym otworzyć cytaty z Waldenu tym fragmentem, w którym Henry opisuje swoje motywy do przeprowadzenia tego eksperymentu, żeby przeprowadzić się na jakiś czas do lasu i tam generalnie samodzielnie dawać sobie radę, własnym sumptem, własną inicjatywą. No i wyciągać wnioski, odczuwać się do jakichś to refleksji go skłoni. Co mu to da? Jaka zmiana nastąpi w efekcie? Henry pisze tak: Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie. Stawiać czoło wyłącznie najbardziej ważkim kwestiom. Przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie nauczyć życie. Abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem. Nie chciałem prowadzić życia, które nim nie jest. Wszak życie to taki skarb. Nie chciałem też rezygnować z niczego, chyba, że było to absolutnie konieczne. Hmm. Nieco kontrowersyjne słowa. Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie. stawiać czoła wyłącznie najbardziej ważkim kwestiom. Abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem. Nie chciałem prowadzić życia, które nim nie jest. Hmm. Tyle kontrowersyjnych określeń. Dlaczego Henry Widocznie w takim konwencjonalnym, cywilizacyjnym, czy ucywilizowanym życiu w miasteczku z Concord, bo tak się nazywała tamta osada, w którym mieszkał wówczas, dlaczego w takim normalnym życiu dopatrywał się fikcji i to niebezpiecznej fikcji wygląda na to, wypływa z pomiędzy, pomiędzy tych wierszy taka świadomość, że. To nie była tylko fikcja, co jeszcze niebezpieczeństwo utraty czegoś niepowtarzalnego. Niebezpieczeństwo, że tak zwane życie przepłynie przez palce, gdzieś umknie. Dlaczego Henry widocznie dopatrywał się fikcji w życiu, w sposobie życia praktykowanym przez masy? Hmm. Intrygujące. Jeżeli chodzi o to, z czym mi się to kojarzy, to mi, między innymi, kojarzy się to z takim odczuciem, hmm, może jakby to rozpocząć, żeby przedstawić to odczucie, czy to przemyślenie, to może rozpocznę to w ten sposób, iż również miałem w życiu niejednokrotnie takie odczucie fikcji życia. Zresztą jak słucham teraz tego, co mówię, to dochodzę do wniosku, że to jest wieloznaczeniowe. Ja to odczucie fikcji mam również w innym zupełnie kontekście. Ale jeżeli chodzi o ten kontekst Henry'ego Toreau, a jeżeli sięgnąć po jego książkę Walden, to tam jest sporo miejsca poświęconego tejże fikcji, fikcji prawdziwości życia. Co jest prawdziwym życiem, a co jest jego złudzeniem, co można postrzegać jako złudzenie życia. to Niebezpieczeństwo. Świadomość istnienia niebezpieczeństwa, że można wciągnąć się w pewną maszynerię i nie zdać sobie sprawy z tego, że się zostało przezeń wciągniętym czy wciągnięto. W efekcie zamiast żyć prawdziwie, zamiast czerpać pełną piersią i pełną garścią z błogosławieństw życia, z jego piękna, to można po prostu odwalać swoje, tak nieładnie mówiąc, hmm, szereg schematów, obowiązków, ptaszków do odhaczenia i nie zauważyć, że czy w ogóle wręcz nie być świadomym, straszne i przerażające, że, że pewna prawdziwa treść życia nie została w ogóle osiągnięta. Nie obcowało się z nią. Bo było się na przykład zajętym, wciągniętym przez tą swoistą maszynerię. Kiedy myślałem w życiu o innych ludziach, o części innych ludzi, część z tych ludzi, których postrzegałem w życiu. Miałem niepokojące odczucia w ich kontekście, które polegały na tym, że dzisiaj zresztą mam takie niepokojące odczucia w kontekście części osób, przy czym dzisiaj mnie, one już nie niepokoją. Um, odczucia, że jest część ludzi na tej planecie, która nie żyje. Znaczy, wydaje się, że wchodzi raźnie, bo po ziemi. Robi zakupy, pracuje, zdobywa tytuły, zarabia pieniądze, zakłada rodziny, odnosi jeszcze innego rodzaju sukcesy. Ale jednak coś w tym takiego było, co sprawiało, że kiedy myślałem, czy kiedy kierowałem uwagę w stronę tych osób, to nie czułem prawdy, nie czułem realizmu życia w ich doświadczeniu. Czułem raczej automat, czułem coś w rodzaju robota, czułem coś w rodzaju sztywno osadzonego w koleinach głębokich wagonika, który został raz tam osadzony i przez większość, o ile nie całą drogę już tymi kolejnami podążał, kolejnami, które zostały wytyczone wcześniej, na długo wcześniej, przez wiele innych wagoników. A więc bez spontaniczności i wolnej woli, raczej z jej iluzją, przebyta została trasa życia. W takim wysoce niepokojącym, duchu, w którym jest wiadomym powszechnie, iż jeżeli wyjdziesz z tych kolej, to znajdziesz, się, znajdziesz siebie w pozycji samotnej osoby oraz znajdziesz siebie w pozycji osoby pozbawionej akceptacji, dlatego że istnieje pewna grupa, pewna masa, pewne społeczeństwo. Pewna zbiorowość, których religią jest tak naprawdę nie katolicyzm, czy buddyzm, czy inna, inne wyznanie, lecz podążanie po tych koleinach, które sobie wyznaczyli sami. Jak żyć? Jak powinno się żyć? jak się powinno żyć, co się powinno w życiu robić. Na przykład taki stereotyp, że hmm, każdy powinien na przykład studiować, założyć rodzinę, mieć ugruntowaną pracę, dom. Jeżeli nie spełniasz tych, czy innych jeszcze wytycznych, Stajesz się na swój sposób odludzkiem. Stajesz się zupełnie inną osobą, Już nie częścią stada, które wydaje się podążać jak jedno ciało w jednym ustalonym z góry kierunku. Lecz stajesz się sam lub sama. Jest w tym piękno, jest w tym Niepokój. Jest to zupełnie inna sytuacja, w której najsmutniejszą rzeczą jest to, że za każdym razem w takiej sytuacji jesteś narażony czy narażona na wrogość tej masy, która nadal sobie tymi kolejnami podąża. Hmm. Bo nie jesteś jak oni. Bo nie chcesz być jak oni. Jesteś innymi słowy w porządku, kiedy będziesz grać na moduł stada hmm. Być może wynika to z tego, że ci ludzie boją się instynktownie wszystkiego, co jest inne. Ten temat jest bardzo szeroki i jest poruszany w wielu, w wielu miejscach. Między innymi w takiej zwięzłej, króciutkiej książeczce, którą bardzo, bardzo polecam, która została zresztą też zagranizowana, książeczce pod tytułem Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Hmm. Taka swobodna anegdotka na temat tej książeczki. Pierwszy raz, kiedy zetknąłem się z tym tytułem, to było bardzo dawno temu. Wydaje mi się z tej perspektywy, kiedy o tym teraz mówię. U mojej kuzynki miałem styczność z filmem Stowarzyszenie Umarłych Poetów i jeszcze zanim go obejrzałem, to absolutnie nabrałem takiego przekonania, że to jest jakiś horror. To musi być jakiś horror ze względu na tytuł. To musi być jakiś horror po prostu. I miałem takie specyficzno-sceptyczne podejście do tego na początku, wówczas, dzięki temu. Jakież było moje zdziwienie i zaskoczenie, kiedy okazało się, że to jest zupełnie co innego. Hmm. Później, dużo później w tym życiu, zetknąłem się z książką, do której nawet potem jeszcze wracałem. I ta książka w dosyć dobitny sposób przedstawia ten sam temat. Temat życia indywidualnego. Tak jak Ty chcesz, tak jak Ty czujesz. Wczuwając się w siebie. Zamiast korzystać z tych z tych utartych, już wyjeżdżonych mocno kolejnych, głębokich bardzo, propagowanych przez masę, przez społeczeństwo, przez społeczność, przez grupę. Hmm. Można żyć samodzielnie, można żyć prawdziwie. Można się dopatrzyć w życiu automatycznym według wyrysowanych dawno temu schematów fikcji. Braku tej prawdziwości. Gdzie jest miejsce tutaj na prawdziwego ciebie, czy na prawdziwą ciebie? Czy to jest naprawdę Twój wybór? Kiedy żyjesz według zasad i norm innych? Czy kształt Twojego życia jest wówczas naprawdę Twoim wyborem? Czy też może tylko podążaniem za czymś zewnętrznym? Miast za głosem własnego serca, ducha. To też w tym temacie... <grych> Jest dla mnie dosyć zrozumiałym, dlaczego część ludzi truje się z własnej woli, na przykład papierosami czy yy, alkoholem. Hmm. Szczególnie te papierosy to jest dla mnie taki fenomen, biorąc pod uwagę, iż wszędzie jest przecież yy, ta informacja zawarta, że one, jak bardzo one szkodzą, i że mogą prowadzić do bardzo poważnych chorób, o ile nie śmierci w efekcie, mogą znacząco skracać czasy życia. I, I na swój sposób logicznie byłoby to dla mnie, czy mogłoby być dla mnie niezrozumiałym, dlaczego ludzie, część osób, mimo co, mimo powszechności tej informacji, że to nie jest żadna niespodzianka, że to nie jest żadna tajemnica, żadna teoria spiskowa, tylko coś oczywistego. Dlaczego mimo to tak wiele osób po to sięga i właśnie własnej woli tego używa? to się wydawałoby tak niepoczytalnym i tak nielogicznym. Właśnie to słowo, niepo, to określenie niepoczytalności jest, dające do myślenia, wskazywałoby na charakter życia w tych kolejnach. Czy naprawdę dokonujemy wyborów własnych? Czy naprawdę dokonujemy ich wówczas samodzielnie? Czy może są one podyktowane głęboko istniejącą w nas potrzebą akceptacji, za którą jesteśmy w stanie bardzo wiele dać. I jakby hmm, być wolnym, niezależnym od tego może się okazać wyzwaniem. Wolnym, niezależnym od tej potrzeby akceptacji. Po co się dzieje, kiedy wszyscy rówieśnicy wokół Ciebie lub większość na przykład palam papierosy, a ty nie. Hmm. To może być sytuacja w porządku, ale nie musi. Możesz zetknąć się z presją, możesz zetknąć się z krytyką, możesz zetknąć się z tym, że będziesz traktowany czy traktowana nie za fajnie, mówiąc eufemistycznie. Oczywiście to jest, jak już mówiłem, szeroki, szeroki temat. Całe to zagadnienie życia um, według Instrukcji obsługi, która została spisana, tak metaforycznie mówiąc, przez masę, przez społeczeństwo. A, a życia, które można spędzić, można przeżyć wedle siebie, czytając jego trakt, jego ścieżkę z siebie, czytając, którędy mam iść, gdzie mam iść, dokąd. Jaką trasą, czytając to wszystko z siebie. Szeroki temat, i myślę, że mógłbym dołączyć do notatek z tego rozdziału również link, jeżeli Cię interesuje zgłębienie tego zagadnienia. Napisałem swego czasu kilka przemyśleń w tym temacie, bardziej dobitnych i zaakcentowanych, właśnie na temat tego życia według tych kolejnych, w tych kolejnach głębokich czy według instrukcji obsługi, jak to można by inaczej rzec. Hmm. Jakże szeroki temat i cieszę się, że w niejednym miejscu się dostrzega owe zagadnienie i się o nim pisze, mówi. Wracając do cytatów. Jak gdyby można było zabić czas, nie raniąc wieczności jak gdyby można było zabić czas, nie raniąc wieczności. Cóż za poetyckie słowa. Ale nad tym nie będę się zastanawiał dzisiaj, czy być może w ogóle, dlatego ten czytać jest tak głęboki, że, że jakby nie wnika w niego tak bardzo. Zapisałem go sobie, gdyż mi się spodobał. Jest w nim coś takiego. Zabić czas. Kojarzy mi się, może powiem tylko o tym, z czym mi się to zabijanie czasu znowuż kojarzy. A tak jak mówiłem o tej fikcji życia, jak łatwo w nią popaść, w coś, co jest raczej symulatorem czy złudzeniem życia, niż, niż życiem prawdziwym. Jak łatwo w to popaść, angażując się w już istniejące konstrukty, żyjąc według stereotypów, w tych właśnie głębokich koleinach zamiast po prostu spontanicznie i swobodnie wyrysowywać własną indywidualną ścieżkę, to zachowywać się jak maszyna predestynowana. Pojawiasz się i cała twoja droga już jest z góry wyrysowana. Odbijasz się od ścianek społeczeństwa, poglądów, stereotypów i norm. Co wypada, co nie, co się powinno, a co nie w efekcie czego twoja trasa życia jest przewidywalna w sporej mierze. Hmm. Tak samo, jeżeli chodzi o zabijanie czasu. Zabić czas. Hmm. Jakże niemoralne określenie z duchowej perspektywy. Czas. Zabić czas. Na swój sposób kojarzy mi się, iż zabijanie czasu to jest niemalże tak, jakbym zabił, zabijał siebie. Dlatego, że... Hmm. Kiedy mogę żyć? Takie pytanie sobie postawmy. Kiedy ja mogę żyć? Czy Ty? Kiedy możesz żyć? Kiedy jest możliwe, żebyś żył? I jeżeli ja bym miał odpowiedzieć na to pytanie, kiedy jest możliwe, żebym żył, to moją odpowiedzią byłoby teraz. Tylko teraz jest możliwe, żebym żył. Nie wcześniej i nie później, bo to, co istnieje teraz, Właściwie to, co istnieje, to jest tylko teraz. Teraz, jak mówię te słowa, nie jest możliwe, żeby istniała przeszłość czy przyszłość. Teraz może istnieć tylko teraz. Więc z pewnego punktu widzenia, jedyne, co może istnieć, to jest teraz. To się tak pięknie kojarzy z tym konceptem potęgi teraźniejszości. To jest tytuł książki Eckhart Atola, który skłania nas ku temu zagadnieniu znacznie szerzej i znacznie szczerzej go przed nami rozwija. Owe teraz, które trwa wiecznie. Stąd ten tytuł, potęga teraźniejszości, Eckhart Tolle, zachęcam. Hmm. Więc jeżeli postawić sobie pytanie, kiedy jest możliwe żyć, możliwą odpowiedzią na nie jest teraz, teraz, teraz i tylko teraz jest możliwe, żeby żyć. Mogę sobie wyobrazić, że tak zwane ziemskie życie, moje, twoje, ma, z pewnością będzie miało jakiś, jakąś długość czasu, mierzoną w latach powiedzmy. I ta długość czasu tego życia też można przyjąć to do wiadomości, że ona się skraca z każdym dniem. Że ona się skraca z każdą godziną. Z każdą minutą. Hmm. Więc pytanie, jak ważnym to jest dla nas? Mam czasem wrażenie, że trywializujemy to i zwykle o tym nie myślimy. Albo że się nam zdarza trywializować lub nie myśleć o tym, lub nie pamiętać, a to jest tak samo niepokojące, delikatnie mówiąc, nie pamiętać o tym, że charakter tego życia, które wiedziemy, którego jesteśmy właśnie bohaterem, bohaterami. Jego charakter jest jednorazowy, niepowtarzalny. To oznacza, że ta chwila, która zaraz minie, nie wróci. Nie mogę cofnąć się i odegrać tego ponownie. Wejść dwa razy do tej samej rzeki niemożliwe. Hmm, przynajmniej nie z tej perspektywy ziemskiej, gdzie wydaje się, że to życie, hmm, ktoś nacisnął kiedyś ten play, guzik play, start. I my nie mamy nad tym kontroli. Co najwyżej moglibyśmy sobie nacisnąć guzik stop, gdybyśmy chcieli. Ale generalnie tego nie wybieramy i czekamy aż Paśma się zakończy sama. Hmm. Więc żyć można teraz i tylko teraz. W tej konkretnej chwili, kiedy na przykład słuchasz te słowa. Tylko teraz możesz żyć. Ja mogę tylko teraz żyć. I jeżeli chodzi o ten koncept zabijania czasu. Zabijając czas, czyli zabijając to teraz, tak zwane. Ja zabijam swoje życie, zabijam siebie. Dlaczego miałbym to robić? Jak, jakże to niepoczytalnie brzmi? Z własnej woli skracać sobie życie. Są różne takie statystyki dostępne, o różnych chorobach, czy nawet o samym zjawisku stresu. O ile te rzeczy mogą skracać nam życie. Znowu, zwykle się o tym wydaje, że nie myślimy, ale statystyki istnieją. Globalne statystyki, za którymi stoją badania ogromnej ilości ludzi, pokazują, iż różnego rodzaju schorzenia, włącznie ze stresem, samym stresem, potrafią skracać życie. Są też podawane konkretne statystyczne liczby, o jaki okres czasu te rzeczy życie skracają. Hmm. I nawet jeżeli weźmiemy sobie to do serca i unikniemy świadomie pewnych chorób, powiedzmy, czy zredukujemy we własnym życiu obecność stresu na tyle, na ile to jest w naszej mocy, to czy pamiętamy o tym, że zabijając czas robimy dokładnie to samo? Czytaj, skracamy własne życie? Był kiedyś taki film, w którym był przedstawiony taki koncept, że można było sobie przewinąć własne życie. Jego czas, jego doświadczenie na pilocie, nie, nie będąc do, jakby obecnym w tym doświadczeniu, przewijasz i, i znajdujesz się nagle po drugiej stronie. Nie czując upływu czasu, który przewinąłeś, przewinęłaś. To jest coś takiego. Za każdym razem, kiedy zabijamy czas, to nie jesteśmy obecni z własnej woli. We własnym życiu. To jest tak, jakbyśmy z własnej woli oddali część tego życia komuś innemu albo wyrzucili na śmietnik. Jeżeli zadałbym sobie pytanie, jaką część swojego życia, jaki czas byłabyś w stanie, czy byłbyś w stanie oddać, od tak, wyrzucić, to jak chętnie byś mi odpowiedział czy odpowiedziała? Jak chętnie byś podał, czy podała jak, jak dużą liczbę określającą ten czas? Hmm. Wydawałoby się, że nie zbyt chętnie. A jednak z drugiej strony tak wiele osób tak łatwo to właśnie robi. Czas zabijając, jak to się idiomatycznie stwierdza. Zabić czas. Zresztą nie trzeba sięgać specjalnie, intencjonalnie po zabijanie czasu, żeby nie być obecnym we własnym życiu. Wystarczy wejść w te wspomniane już przeze mnie kolejne. Wystarczy żyć automatycznie, na autopilocie. To samo wystarczy, to jest w ogóle ten trik, że to wystarczy, żeby nie być obecnym we własnym życiu. I to jest jedno z takich strasznych odkryć dla mnie Osobiście, kiedy zdałem sobie sprawę, że sama automatyka sprawia, że nagle jesteśmy gdzie indziej. Nie ma nas w życiu. Jesteśmy gdzieś indziej. Nie, ma nas, nie jesteśmy bohaterami w tym momencie własnego życia, tego jednorazowego, oryginalnego, całkowicie niepowtarzalnego życia. Nas nie ma. Nigdy nas nie ma w tym życiu, kiedy... Pozwalamy sobie robić coś nawykowo, z automatu. Zawsze coś wtedy tracimy. Zawsze zanikają rzeczy. Marcel Proust o tym pisał. Lub jak wolisz, Proust. Marcel. Jego w poszukiwaniu straconego czasu, rozpisane na że siedem tomów. Nieskończone. Hm. Pisał o tym, jak przyzwyczajenie zabiera rzeczy sprzed naszego wzroku. Sprawiając, że szereg rzeczy istnieje w naszym życiu, które których sam fakt istnienia nie sprawia, że je dostrzegamy. Możesz znajdować się twarzą w twarz z czymś, z czymkolwiek. Rzeczą, osobą, doświadczeniem. Obrazem. Melodią. Zapachem. I nie być świadomym tego, czego doświadczasz poprzez sam prosty fakt, że zdążyłeś czy zdążyłaś do tego przywyknąć. Już w tym samym momencie tracisz doświadczenie. Nie jesteś obecny lub obecna. Straciłeś, czy straciłaś coś właśnie, co mogłeś, mogłaś doświadczyć, ale nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś tego, gdyż świadomie lub nieświadomie, nieintencjonalnie pozwoliłeś, pozwoliłaś sobie na to, by nie być obecną lub obecnym. Hmm, to jest wyzwanie, ambicja w tego rodzaju być obecnym we własnym życiu, tak jak to w szkole się mówiła. Kowalski, obecny! Ale czy na pewno? To jest ambicją dla mnie, być obecnym we własnym życiu. Jak najczęściej. Zawsze, albo zawsze, zawsze, a przynajmniej jak najczęściej. Być często obecnym. To jest jedna z ambicji w moim życiu. Być często obecnym. Być niezależnym od tych przyzwyczajeń. Żeby móc, żeby móc doświadczać. Żeby nie zanikały te rzeczy. Tak jak wspomniałem wcześniej. Kiedy widzisz coś po raz pierwszy, kiedy doświadczasz czegoś po raz pierwszy, to jest Niepowtarzalna okazja, w której możesz doświadczyć jak to jest, widzieć coś naprawdę, w pełni. Hmm. Dać temu pełnię uwagi z automatu, bo jest to całkowicie nowe doświadczenie. A więc siłą rzeczy aktywizuje w tobie pełnię uwagi wszystkie zmysły na maksimum uważności ustawione. Chyba, że bujasz gdzieś w obłokach. Jesteś myślami nieobecny. Nieobecna. No to inna sprawa. Ale, ale jeżeli jesteś tu i teraz i obsługujesz właśnie z całkowicie nowym doświadczeniem, to wtedy zwykle jest tak, o ile nie zawsze, że jesteś maksymalnie uważny czy uważna. I to jest ten przykład, kiedy rzecz doświadczasz w pełni. Każdy następny raz doświadczenia tej rzeczy zwykle jest już uboższy. Poprzez tą przewidywalność, poprzez to, że wiesz, z czym masz do czynienia, coraz bardziej to się wtedy utrwala, więc coraz mniej dajesz temu uwagi. Coraz mniej aktywizuje się w tobie tej uważności, ciekawości dziecięcej i takiej. Hmm. Coraz mniejszą świadomie dajesz tego, temu uwagę. Często prawdopodobnie jest tak, że ten proces redukcji uwagi następuje sam z siebie, automatycznie. Raz. Hmm. Czasem można by się pokusić o takie stwierdzenie, że być może jest to mechanizm sprzyjający w życiu, robiąc tam miejsce na nowe doświadczenia. Z drugiej jednak strony hmm. nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jednak wiele przy tym tracimy. Plus jeszcze takie pytanie, czy na pewno doświadczenia w życiu, różnego rodzaju wrażenia są tak mało wartościowe, żeby wystarczało ich doświadczenie pojedyncze? Żeby pozwalać sobie na pełne ich doświadczenie tylko i wyłącznie raz? Hmm. Ja osobiście chciałbym więcej, więcej razy doświadczać różnego rodzaju piękne. Bogactwa wrażeń, bodźców. Hmm. Na przykład kiedy zjesz swoje ulubione lody lub pizzę hmm. I, i to rozkosznie smakuje. Czujesz jakiś zapach, jakąś woń, jakichś kwiatów czy czegoś i to tak cudownie pachnie. Wydaje się przyjemną co najmniej perspektywa powtarzania tego doświadczenia w podobnie euforycznym, entuzjastycznym stopniu. Dlaczego mielibyśmy się tego pozbawiać? Jesteśmy tutaj i całe życie można by metaforycznie ująć w obraz tak zwanego szwedzkiego stołu, że jest to taki obfity stół wrażeń. Hm. Możemy z niego korzystać i czerpać, a możemy właśnie co? Możemy dunatykować. Może nas nie być. Możemy czasem tylko po coś sięgnąć i nie za bardzo będąc obecnym. Tak. Hmm. Robiąc kroczek po kroczku wedle jakiejś ścieżki już rozrysowanej wcześniej. Gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Gdzie jest to doświadczenie? dostrzec w życiu prawdę, możliwą do osiągnięcia i osiągania. To jest ambicja. Prawda. To jest interesujące. Zawsze było dla mnie, że można w życiu wiele osiągnąć, a jednocześnie nie osiągnąć nic, jeżeli się nie było w nim obecnym. Można zdać sobie sprawę z tego, że spełniło się wiele punktów programu, I jednocześnie w którymś momencie z przerażeniem dać sobie sprawę, że nie zrobiło się niczego tak naprawdę wedle siebie. Na szczęście nigdy nie jest za późno, żeby zacząć iść własną ścieżką. Zacząć się zastanawiać samodzielnie i, i czerpać z życia. Dostrzegać prawdę. Czerpać maksimum doświadczenia. Tak jakby każde doświadczenie było pierwszym. Wróćmy do cytatów Henry'ego. Nie mówiłbym tyle o sobie, gdybym kogoś innego znał równie dobrze. Cóż za błyskotliwe słowa. Spotkałem się niejednokrotnie z takim stereotypem, iż mówienie, sobie, o, sobie, mówienie o sobie jest niemile widziane. Hmm. Czym więcej mówisz o sobie, czym więcej uwagi sobie dajesz, tym mniej pozytywnie możesz być postrzegany czy postrzegana. To się może mniej pozytywnie kojarzyć osobom, części, części osob, osób, czy jak to odmienić z zewnątrz. To może być po prostu niemile widziane. Hmm. Podobnie jest to dla mnie na swój sposób zabawne, czasem smutne, ale najczęściej zabawne, że to jest stereotypowo, czy potrafi być stereotypowo niemile widziane. Podobnież jak pisanie gramatycznie, czy jak, jak piszesz, pisanie siebie w piśmie z wielkiej litery. To jest w ogóle fenomen dla mnie, więc myślę, że opowiem o tym. bo jest to dosyć styczne z tym cytatem, który myślę, że dosyć dobitnie przedstawia esencję tematu. Nie mówiłbym tyle o sobie, gdybym kogoś innego znał równie dobrze. Już nie wspominając o tym, jak mam siebie poznać, kiedy, kiedy nie chcę sam sobie dawać uwagi specjalnie dużo, bo nie wypada. A przecież to z, z nami spędzamy najwięcej czasu. Ty ze sobą spędzasz najwięcej czasu w swoim życiu. W jakim to świetle stawia człowieka, kiedy ów człowiek z własnej woli nie chce sobie samemu dawać uwagi? Uważasz, że jest to nie na miejscu dawać sobie dużo uwagi tak jakby rezygnował z siebie. Mówiliśmy o zabijaniu czasu, to jest już w ogóle coś stycznego, jeszcze może gorszego rezygnacja z siebie. Ja nie zasługuję na to, to jest tak jakbym myślał, że ja, innymi słowy, nie zasługuję na to, żeby, żeby o sobie myśleć. Na pierwszym miejscu. Nie mówię o egoizmie, negatywnie rozumianym, ale mówię o dostrzeżeniu siebie, kim ja jestem. Albo jestem ważny, czy jestem ważny, czy jestem tylko narzędziem do jechania po tych kolejnach, taki automatyczny wagonik. I że broń Boże nie wypada dostrzec w sobie centrum tego doświadczenia życia. Hmm. W jakim to świetle stawia człowieka? Taki rodzaj myślenia. Ja jakiś czas temu zetknąłem się, jak chyba każdy z takim konceptem, iż w języku pisanym można wyrażać szacunek dla drugiej osoby, do której się pisze, na przykład dla adresata naszego listu, można, czy maila, można wyrażać szacunek dla tej osoby, pisząc um, tą osobę, czy zwracając się do niej z wielkiej litery. Jakiś czas później doszedłem do logicznego wniosku, do logicznego następstwa, że skoro... tak to jeżeli wartościuję siebie, to powinienem siebie również pisać z wielkiej litery. Oddając tym samym również sobie szacunek i docenienie. Bo zadałem sobie pytanie, czy ja na to zasługuję. Albo zadałem sobie inne pytanie, co ja sądzę o takiej sytuacji, w której daję szacunek drugiej osobie, a siebie umniejszam? Gdyż pisząc siebie z małej litery, w tym samym czasie, kiedy piszę adresata z wielkiej, jest umniejszaniem. Co to ma znaczyć wówczas? Co to ilustruje? Co to symbolizuje? Pomyślałem sobie, iż dla mnie w porządku sytuacją będzie, kiedy oddam, czy wyrażę szacunek i docenienie na równi, również sobie. Gdyż uważam, że zasługuję na niego tak samo. Więc tak zacząłem postępować. Zacząłem pisać również siebie z wielkiej litery. Jak mamy to indyjskie... Chyba indyjskie. Jak to szło? Namaste. Dostrzegam boskość w Tobie. Tak jak i we mnie. Hm. Stwierdziłem, iż może to być dobrą ideą, że to dla mnie jest etyczne. Wartościowanie siebie lub niewyłączanie siebie w kręgu wartości. Nie sytuowanie siebie na niższej pozycji, tylko na równej. Jeżeli dostrzegam wartość człowieka, osoby, z którą piszę, dostrzegam również wartość siebie. Ta wartość nie znika. Moje dostrzeganie, moja świadomość tej wartości nie znikają na czas tej relacji, na czas pisania tego listu. Jestem cały czas świadomy wartości własnej. Cały czas siebie doceniam i szanuję i dostrzegam siebie lub przynajmniej chcę to czynić. Więc jeżeli mam taką intencję, to chcę ją wyrażać w formie pisania siebie z jej litery. Na czym polega zabawność tej sytuacji? Zabawność tej sytuacji polega na tym, że istnieją stereotypowe kręgi osób, wśród których wzbudza to kontrowersje, wręcz których to Frustruje. Niepokojące jest dla mnie takie podejrzenie, że być może te osoby czują się wówczas niedowartościowane. To tak jak i niepokojącym jest taki wniosek, jak to mówi, czy co to mówi o człowieku, jeżeli potrzebuje, żeby inni się przed nim poniżali lub stawiali niżej, żeby mógł się czuć dobrze sam ze sobą. Będąc postawiony na piedestale w relacji. Hmm. Więc ten cytat Henry'ego. Tak, ja zawsze należałem do tych osób, które uwielbiały wnikać w siebie. Nadal to uwielbiam. Uwielbiam siebie poznawać. Jedną z wielu rzeczy, które mnie fascynują osobiście jest to, że mam takie odczucie, że nie ma takiego punktu finalnego, w którym poznam siebie w całości, tak jak przeczytać mogę książkę. Do końca. Jest coś fascynującego w tym, że z jednej strony wydawałoby się, że, że jestem dla siebie tak bardzo, czyli można być dla siebie samego tak bardzo znajomym, można być ze sobą samym tak bardzo oswojonym, z drugiej strony można mieć świadomość, tak myśląc głębiej nad tym, że również my sami dla siebie jesteśmy tak naprawdę osobami do poznania, do poznawania notorycznego. To się nigdy nie kończy. To tak jak najlepszy przyjaciel. Wydawałoby się, że mamy do siebie całkowity telepatyczny dostęp. Z drugiej jednakowej strony moim zdaniem cały czas mamy coś do poznawania z siebie samych. Cały czas możemy dowiadywać się czegoś nowego o sobie. Chociażby z tego samego, z tej samej jednej przyczyny, że nie stoimy w miejscu, tylko rozwijamy się. Ja na przykład, taki trywialny, trywialny przykład, kiedyś, yy, kiedyś nie lubiłem, bardzo nie lubiłem białych serów. Przyszedł czas w moim życiu, w którym zdałem sobie sprawę, że je uwielbiam. Cóż, zaskoczenie, a to przecież jest taki trywialny przekład. A temat jest o wiele bardziej rozległy. Temat poznawania siebie. Kiedyś stworzyłem magazyn internetowy, takie czasopismo wolno-tematyczne, którego ideą przewodnią było poznaj drugiego człowieka, poznaj siebie. Hmm. Czyli w domyśle, w domyśle poznaj siebie poprzez poznawanie innych ludzi. Dostrzegaj siebie w ich odbiciach, w ich zwierciadłach. To jest tak, jak stajemy przed lustrem fizycznym w naszym pokoju czy w łazience i obserwujemy siebie, Podobnież nasz koncept naszej tożsamości, osobowości, charakteru, naszych wszystkich reakcji, wszystkich kształtów, tak wielu z nich nie widać. Tak wielu z nich nie widać od razu. To wszystko możemy dostrzegać dopiero konfrontując siebie z innymi, na przykład ludźmi, z innymi doświadczeniami, z innymi bodźcami. Wszystko sprowadza się do bodźców. Bodźcem może być inny człowiek, bodźcem może być doświadczenie, bodźcem może być... Zapach, smak, sytuacja, pogoda, wszystko. I teraz wszystkie te bodźce, różnorakie, możemy postrzegać jako lustra, w których zobaczymy jakąś część siebie, które nam pokażą nas samych pod jakimś kątem. Innymi słowy, jeżeli będziemy uważni, możemy zobaczyć jak wyglądamy. Możemy wysnuć wnioski o nas samych, jakimi jesteśmy. Istotami. Czy warto, czy nie? To tak jak życie. Czy warto żyć, doświadczać życia? Czy warto doświadczać życia? Czy, czy raczej można machnąć na to ręką i być w życiu nieobecnym, po prostu realizując program? Czy gra jest warta świeczki? Tak samo tutaj. Czy gra jest warta świeczki, żeby dostrzegać siebie? Nie od święta, tylko na co dzień i żeby zrobić z tego własne credo, żeby zgłębiać siebie maksymalnie i docierać do najgłębszych o sobie informacji, czy warto. Czy też może można machnąć na to ręką, no big deal, jak to po angielsku można wydać nic takiego, żeby machnąć na to ręką i, i traktować siebie co najwyżej jako takie narzędzie, które przypadło nam w roli, przypadło nam do naszej dyspozycji, ale w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy to tylko narzędzie, co tam, nie generalnie, więc, więc e, można sobie odpuścić jakieś dawanie specjalnej uwagi temu narzędziu, tylko zająć się tym, co w życiu ważne, czyli realizacją planu, programu, punktów, które zostały dawno temu wytyczone przez społeczność. Jak powinno się żyć? Hmm. Stereotyp czy, czy pogląd, w którym ja nie jestem ważny. Za bardzo. W którym ja nie jestem ważny. Chociaż jestem bohaterem własnego życia. Jestem świadomy, ale nie jestem ważny. Tak bardzo. Czemu się dziwić? System wokół promuje takie wręcz poglądy, które mówią, że nie zasługujesz sobie na życie, że musisz sobie na nie zapracować. Musisz sobie zasłużyć. Jeżeli nie zapracujesz sobie na coś lub nie zasłużysz to nie masz prawa tego otrzymać. Gdzie tu jest boskość? Gdzie tu jest nieśmiertelna dusza? Gdzie... Co to w ogóle ma być? Kiedyś nagrałem o tym całą audycję, o, o tym hmm. zjawisku, z którym się tu zetknąłem. Hmm. Niesamowite. Nie będę teraz tak bardzo w tę dygresję wchodził. Niemniej jednak ja, czy Ty, Ty jako centrum, epicentrum własnego życia, bo wszystko co się dzieje, tak jak mówiłem, że wszystko co się dzieje, kiedy się dzieje, dzieje się teraz. Tak mógłbym zadać inne pytanie. Gdzie to się dzieje? Gdzie się dzieje Twoje życie? Jakbym miał odpowiedzieć, to bym zaproponował odpowiedź w Tobie. Dzieje się w Tobie. Nie we mnie, nie w koledze, nie, nie w telewizorze, tylko w Tobie się dzieje całe Twoje życie, bo to Ty je przeżywasz w Twojej własnej świadomości. Nie jesteś tym odbiornikiem wrażeń, tylko duchową, świadomą istotą, która może je odczuwać w pełni, z pełnym spektrum, pełnym pierwszym jak to się mówi. Hmm. Jeżeli jesteś teraz epicentrum własnego życia, tych wszystkich doświadczeń, hmm. za kogo się masz? Jak bardzo się szanujesz? Czy uważasz, że się tylko przydarzyłeś, czy przydarzyłaś na tym świecie? Jako jeden z niespecjalnie istotnych elementów, po prostu kropla w morzu, ziarenko piasku. Czy tak siebie cenisz? Najsmutniejszą rzeczą, a lub jedną z najsmutniejszych, którą zaobserwowałem tutaj jest, są ludzie, są osoby, które tak siebie traktują jako nic ważnego, specjalnie, nic specjalnie ważnego, nic specjalnie istotnego. Szara kropka narzędzie do przeżywania. I to jeszcze z automatu. Hmm. Tak mógłby robić robot, ale dlaczego mają robić takie istoty, które mają świadomość? Hmm. Pozytyw w tej sytuacji jest taki, iż Każda z tych istot posiada rozrysowany przed sobą możliwy do osiągnięcia horyzont czerpania z własnej świadomości. Innymi słowy, każdy z nas ma możliwość czerpać z własnej świadomości, być świadomą istotą i żyć świadomie, być obecnym oraz dostrzegać nie tylko życie wokół te wszystkie bodźce wrażenia, najlepiej tak, żeby doświadczać, dziś tak jakby zawsze to były doświadczenia pierwsze, najbardziej unikatowe, ale żeby też dostrzegać siebie samego w tym wszystkim, że to wszystko przecież nie wpada w próżnię, tylko jest przeżywane we mnie, przechodzi przez moją charakterystyczną, unikatową, indywidualną perspektywę, percepcję. Nie ma drugiego takiego człowieka, nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Nie ma. Mówi się o kamieniach szlachetnych, o jakichś specjalnych okazach, hmm, których jest tylko na przykład kilka na całym świecie. Podczas kiedy każdego z ludzi moglibyśmy określić takim unikatowym kamieniem. Zbyt łatwo i pochopnie można ulec wrażeniu, że poprzez samą liczebność gatunku jesteśmy mało ważni jako jednostki. Wróćmy do cytatów. Inny cytat z Henry'ego Thora. Ceną zaś rzeczy, jest ilość tego, co nazwałbym życiem, które należy za nią wymienić. Natychmiast albo w ostatecznym rozrachunku. Jeszcze raz przeczytam. Ceną zaś rzeczy jest ilość tego, co nazwałbym życiem, które należy za nią wymienić. Natychmiast albo w ostatecznym rozrachunku. W tym systemie dużą rolę Stają się odkrywać w pieniądze. Takie medium, osobliwe zjawisko potrzebne osobom podtrzymującym ten koncept, do tego, żeby móc cokolwiek uzyskiwać. Hmm. I mówi się na przykład, że nowy iPhone kosztował mnie tyle i tyle. Kurs angielskiego, jaki zrobiłem na wakacjach, kosztował mnie tyle i tyle. Podróż do ciepłych krajów na wakacjach, również, żeby sobie zrobić wycieczkę, bo wypada lub bo chce, naprawdę chce, kosztowały mnie tyle i tyle. Hmm. Niedawno zetknąłem się z takim artykułem o pisaniu blogów komercyjnie o zarabianiu na blogowaniu czy, czy o rozkręcaniu własnego biznesu w internecie. I tam autor, między innymi, wymieniał, robił taki listing, ile to może kosztować, gdyż on stwierdził, że jeżeli wszystko robić na darmowych usługach, to może to być w którymś momencie niewystarczające z takiego czy innego powodu. Więc zaczął wymieniać, że że możemy zetknąć się z takimi takimi kosztami, żeby wzbić naszą działalność internetową na wyższy poziom. Możemy na przykład potrzebować kupić komercyjną domenę, komercyjny tak zwany hosting, jakieś tam oprogramowanie, jakieś narzędzia, nie wnikając coraz w detale, bo to nie jest istotne. Był podany listing po prostu, ile może to nas kosztować. Hmm. Za to autor nie wspominał o tym, Ile to może nas kosztować czasu, ile to może nas kosztować pracy, ile to może nas kosztować cierpliwości, wytrwałości, jakiej postawy i determinacji duchowej czy psychicznej, żeby mieć nam stop cel na horyzoncie, żeby się nie zniechęcać, żeby myśleć pozytywnie żeby odpowiednio traktować tak zwane przeszkody, trudności, z jakimi być może się zetkniemy na naszej drodze, żeby nas nie zniechęcały, tylko żebyśmy parli najlepiej, jak najbardziej efektywnie do przodu i tak moglibyśmy sobie wymieniać długo, być może nawet w nieskończoność. Te słowa Henry'ego bardzo dały mi do myślenia i przypomniały o czymś bardzo ważnym, mianowicie o prawdziwej cenie. Waluta, obojętnie jaka, czy to dolary, czy to złote, czy to wręcz jakiś handel wymienny, gdzie za jabłko oddajesz gruszkę, jest dla mnie abstrakcyjna. Nie znaczy dla mnie nic. Nie czuję wartości tego. Hmm. Jednakowoż czuję wartość tego, co zostało przedstawione w tym cytacie, czyli dla mnie prawdziwą ceną za coś jest właśnie to, co jest zawarte w tym cytacie. To, co zostało określone życiem. Życiem, które należy za daną rzecz wymienić. Natychmiast albo w ostatecznym rozrachunku. Hmm. Można by też powiedzieć zainwestować. Niemniej jednak Henry tak dobitnie, dobitnie i bez litości stwierdza, ujmuje to jako wymianę, czyli innymi słowy, że tak naprawdę ja tracę coś, oddaję coś w zamian. Taki przykład są osoby, które podejmują w swoim życiu wysiłek fizyczny w nierozsądny, w nierozsądny sposób, Oni przeciążają swoje organizmy, swoje ciała. Uważając, że na przykład przecież nikt inny za nich tego nie zrobi. Jakieś tam rzeczy. Czują się w poczuciu obowiązku, żeby pewne rzeczy koniecznie zrobić, pomimo tego, że mogą im szkodzić. Ale robią te rzeczy, bo ewentualna szkoda wydaje się tak daleka. Poza tym nawet już o to nie chodzi. Przede wszystkim zaobserwowałem, że dla części osób najbardziej przekonującym uargumentowaniem własnego postępowania jest to, że przecież nikt za nich tego nie zrobi, więc one muszą to zrobić. Po prostu muszą, bo nie wyobrażają sobie życia, żeby tego nie zrobić. Nie podjąć jakiegoś wysiłku fizycznego. A co później? Później, prędzej, czy później, może po latach, a może wcześniej, okazuje się, że wychodzą jakieś konsekwencje w ciele które zostało zużyte, czy, czy nadwyrężone wcześniej, to gdzieś tam może się w którymś momencie zamanifestować, odnaleźć własną ekspresję. Tak jak z tym zabijaniem czasu, które skraca długość życia. Tak i tutaj, jeżeli nie szanuje własnego ciała, to może w którymś momencie wyjść. W jakiś sposób później i co? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest ta prawdziwa cena. To jest taki prosty przykład tej prawdziwej ceny. Inny przykład, trochę mniej trywialny, chociaż tak naprawdę to nie jest takie trywialne, to jest dosyć smutne w ten sposób postępować. To tak jakby yy, zabić siebie, czy, czy jakby uderzyć siebie mocno z opóźnionym efektem, który nastąpi później. Czyli siniak pojawi się później, metaforycznie rozumiany siniak pojawi się później. Jeżeli odpowiednio później się pojawi, to mogę się teraz kopnąć, bo mi się nie pojawi przez najbliższe lata. Co tam, że się pojawi później? Ale inny przykład tego to jest na przykład praca czy angażowanie się w jakąś działalność, czy to zawodową, czy inną, która sprawia tobie stres. Robisz to, bo daję Tobie na przykład jakieś pieniądze. Być może sensowne dla Ciebie pieniądze. Zmuszasz się do tego, czy, czy idziesz na kompromis, żeby, żeby obcować z ludźmi, którzy, którzy nie traktują Ciebie dobrze. Hmm. Czy, czy też może podróżujesz do pracy przez jakieś Kilka godzin dobrych każdego dnia. Tylko po to, żeby zarobić x kwoty. Hmm. W taki czy inny sposób można sobie szkolić. Chociaż wydawało mi się, że to jest inwestycja. Dostajemy przecież kasę. Mamy nie tylko możliwość życia, ale być może mamy możliwość życia godnie. Być może mamy perspektywy awansu. To, że się zwiększa poziom ryzyka stresu stresu przede wszystkim w międzyczasie, to nic. Wydaje się, że to jest po prostu do zaakceptowania. My będziemy mężni, dojrzali i stawimy temu czoła. Czy to jest na pewno dojrzałe? W świetle faktu, że obiektywnie stres na przykład szkodzi. W świetle faktu, że, że jeżdżąc te kilka godzin Odbieramy sobie coś. Zdaję sobie sprawę, że niekiedy nie jest możliwy inny wybór, inny scenariusz. Niemniej jednak. Niemniej jednak. Czasem lub nawet nierzadko są możliwe inne wybory w życiu. Ale nęci nas coś innego. Zbyt nas nęci, byśmy nie wybrali danej drogi. Pewne profity mogą istnieć, które sprawiają, że jesteśmy w stanie na coś pójść, pomimo świadomości, że istnieje w tym pewien aspekt, który jest szkodliwy. W, w następstwie czego możemy wyczekiwać końca pracy, możemy wyczekiwać weekendu, urlopu, wakacji? Możemy być ciągle zajęci, możemy nie mieć czasu, możemy być zmęczeni fizycznie i psychicznie w imię zwiększających się cyferek na koncie. Hmm. I wcale nie musimy być skąpi. Możemy mieć inne wytłumaczenie, bardziej wysublimowane, że zarabiamy na przyszłość naszych potomków, na zapewnienie im godnego życia, na przykład. Ile osób się w przenośni zabijało w tym celu? Hmm. Przykładów takich kompromisów można znaleźć wiele wokół, kiedy człowiek z własnej woli decyduje się robić sobie krzywdę w jakimś wyższym duchu. Najgorsze jest to, że to jest poczytywane nierzadko jako szlachetność, lub dojrzałość, lub przedsiębiorczość, lub męstwo. Dla mnie osobiście nie jest to żadną z tych rzeczy. Czym to jest dla mnie? to brakiem szacunku dla samego siebie. Nie jest to dla mnie żadnym sukcesem, jeżeli osiągnę coś własnym kosztem. Poprzez to rozumiem osiągnięcie czegoś odejmując od siebie coś, robiąc sobie krzywdę w jakiś sposób, czy fizyczny, czy psychiczny tak jak mówiłem o tym dźwiganiu jakichś ciężarów fizycznych, czy psychicznych, jak stres, jakby em, poddawaniu się działaniu stresu, świadomemu godzeniu się na to. Wiele przykładów. Ja tutaj się posługuję uogólnieniami, niemniej wiele przykładów. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę, że jest wiele przykładów wokół. Ale wróćmy do tego epicentrum, którym jesteś ty. ty. Jesteś tym epicentrum życia. I znowu, jak siebie traktujesz jako narzędzie, które się przydarzyło tylko i po prostu bierzesz to i używasz, eksploatujesz. I nie jest specjalnie istotne, jak to się będzie robić, tylko jest istotne, żeby po prostu jakoś przejść. Czy też może wartościujesz siebie? Wartościujesz siebie jako tą bezcenną właściwie istotę, której nie da się wycenić. Nie ma ceny, Jest bezcenna, wieczna, bezcenna, duchowa istota. Dzieci Boga, integralne części. Nie musimy używać określenia Bóg. Możemy używać określenia wszechświat, wszechświadomość. To wszystko się sprowadza w którymś momencie do tego, czy postrzegamy siebie jako istot, inteligentne istoty, nie sztucznie, tylko duchowo, Czy postrzegamy siebie jako mechanizmy, których myśli i świadomość są tylko złudzeniem optycznym, wynikającym z jakichś mechanizmów na poziomie komórkowym, chemicznym lub atomowym. Czy postrzegamy siebie jako istoty duchowe, prawdziwe. Mamy ten wybór. Możemy wybrać, kim jesteśmy. Za, za co, czy za kogo siebie uważamy. Jeżeli uważamy się, jeżeli wybierzemy ten wariant, że uważamy się za istoty duchowe, świadome, bezcenne, wieczne, to jest wiele implikacji, czy konsekwencji, inaczej mówiąc, z takiej obranej drogi. Między innymi taka, że automatycznie znika koncept zasługiwania na cokolwiek, czy potrzeba zapracowania sobie na cokolwiek. Ale również przede wszystkim pojawia się taki koncept szanowania siebie. Jak powinna się traktować taka istota? Czy jakie traktowanie siebie wydaje się na miejscu, będąc taką istotą duchową, bezcenną, wieczną, pozbawioną granic? Czy to jest traktowanie, w którym z własnej woli taka istota sprawia sobie krzywdę, żeby komuś innemu było lepiej, żeby coś innego zyskać, kopnę siebie w plecy, żeby szybciej znaleźć się na mecie, ha, albo gdzie indziej. Hmm. Prawdziwa cena rzeczy. Oglądałem niedawno taki film. Jupiter Ascending. Taki tytuł był w oryginale. I w tym filmie była przedstawiona taka koncepcja. To był film Science Fiction. I była przedstawiona taka koncepcja ludzkości, która zamieszkiwała wiele planet i osiągnęła taki poziom rozwoju, w którym prawdziwą wartością, prawdziwym bogactwem były nie pieniądze, nie ziemia jakieś tam tereny, kolonie, czy coś. Bo to wszystko stało się już jakby na wyciągnięcie ręki dostępne na tym poziomie rozwoju w tej cywilizacji. Więc to przestało mieć taką wartość. Prawdziwą wartością dla tej ludzkości, a szczególnie dla jej elit, stał się czas. Takie zaskoczenie. Hmm. Czas. Żeby mieć jak najwięcej czasu. To jest... Największa mądrość, jaką napotkałem w tym filmie. Bardzo się cieszę, że została ona tak przemycona i rozpropagowana w efekście. Czas jako największe bogactwo. I ta ludzkość przedstawiona w tym filmie była w stanie zrobić wszystko, żeby zyskać dla siebie więcej czasu. Przedłużyć, czytaj, przedłużyć okres życia jednostki ludzkiej, długość życia. Dlaczego? Czas. Czy to się zmienia? Czy dopiero czas jest najbogatszy wtedy, kiedy się osiąga taki poziom cywilizacyjny? Nie. Oni po prostu wówczas to dostrzegli. Moim zdaniem jednakowo czas był zawsze wartościowy, zawsze nadrzędny, zawsze ten sam schemat. Nic tam tego nie wynagrodzi. Nic tam nie wynagrodzi czasu, który upłynął. Żadne pieniądze. Tak jak zdrowia, które sprzedałeś za coś lub sprzedałaś, nic ci nie wynagrodzi. Taki czasu. Jaki pozwoliłeś, czy pozwoliłaś sobie, żeby upłynął sposób, też ci nic z tego nie wynagrodzi. Szczególnie w sytuacji, kiedy pozwoliłeś lub pozwoliłaś na to, żeby ten czas ci umknął niezauważalnie. Hmm, czy na jakieś trywialności go zainwestowałeś, czy zainwestowałaś. Lubię częstokroć przywoływać sobie taką perspektywę, jak potrzebuję zdecydować, co robić, w co zainwestować własny potencjał, czym się zająć teraz. A szczególnie, jeżeli mam kilka różnych rzeczy i potrzebuję sobie to jakoś priorytetyzować, to lubię stawiać przed sobą, czy przywoływać taką perspektywę, co bym zrobił, jakbym bym zdecydował, jaką decyzję bym podjął, gdyby jutro miałoby już mnie nie być na tym świecie. Prosty przykład, jeden z najświeższych moich. Poprzedni rozdział tej audycji. I jeszcze poprzedni. Jedenasty i dwunasty. Dwunasty nagrałem zaraz po jedenastym. W krótkim odstępie czasu, około doby, ale nie musiałem go wcale od razu publikować na internecie, żeby był dostępny. Mogłem go publikować później. Mogłem wyjść z założenia, że nowy odcinek tej audycji, nowe odcinki powinny się pojawiać najczęściej raz w tygodniu i w ten sposób budować własną markę, żeby raz w tygodniu się pojawiały na przykład. Po co częściej to jest taka strata. Lepiej budować sobie markę raz w tygodniu. Hmm. Żeby być może wytworzyć sobie jakiś schemat czy coś. Ale z drugiej strony przywołałem wówczas do siebie taką perspektywę. Co by było, jeżeli jutro by już mnie nie było na tym świecie. I wówczas stało się dla mnie jasnym, że żałowałbym bardzo, nieopublikowania od razu tego następnego rozdziału Molium. Żałowałbym, dlatego, że dla mnie te audycje są wartościowe i wierzę, że mogą być wartościowe dla kogoś jeszcze, że są na tym świecie osoby, które podobnie jak ja mogą czerpać z tego pewną wartość, przyjemność i tym podobne. I teraz jeżeli z własnej woli zdecydowałbym się nie dać im tej szansy, szansy z jakichkolwiek powodów, żałowałbym tego, że mogłem to zrobić, a nie zrobiłem. Dlatego zdecydowałem się opublikować ten rozdział tak szybko, jak to tylko możliwe. W tenże sposób ta nowa perspektywa postrzegania życia i priorytetów modyfikuje moje decyzje. Pamiętam inny przykład, dawny, znacznie bardziej dawniejszy, tej samej postawy, być może pierwszy nawet, kto wie, kiedy tak bardzo świadomie postąpiłem w tym duchu. To był przykład, kiedy oglądałem wówczas z takim wielkim zaangażowaniem serial pewien w telewizji śledziłem z zapartym tchem kolejne odcinki. I właśnie miałem już niedługo obejrzeć kolejny, kiedy skontaktował się ze mną mój dobry kolega, o ile nie przyjaciel. I postawił przede mną perspektywę, żebyśmy się spotkali, porozmawiać, spędzić trochę czasu razem, powymieniać poglądy itd. tak i tym podobne. I wtedy. No, to niby nastąpiło tak w niefortunnym czasie, w niefortunnej chwili, bo za, już za chwilę miałem obejrzeć ten kolejny odcinek tego serialu, który tak z zapartym tchem oglądałem i zajmował w mojej świadomości tak dużo miejsca. Ale wtedy coś we mnie w środku przeskoczyło, zaskoczyło, jakaś iskra, jakieś uświadomienie sobie czegoś tamtej konkretnej chwili, którą bardzo dobrze pamiętam dzisiaj nadal, zdałem sobie sprawę, że mam do czynienia właśnie z czymś bardzo ważnym. Jestem, czy, czy inaczej, stoję u progu bardzo ważnej decyzji w moim życiu. Chociaż wydawałoby się, że to jest trywialna, normalna sprawa dnia codziennego, to jednak miałem odczucie, że stoję u progu ważnej decyzji, czegoś ważnego duchowo. Że w tym momencie mogę ważny trakt obrać. To jest ważne, co ja teraz zdecyduję? tak czułem. To jest ważne duchowo. I było dla mnie oczywistym, czy dostępnym łatwo wiedzieć, jak się ma jedna droga względem drugiej. Jak się ma zainwestowanie mojego czasu w fikcyjny serial z telewizji, w kontekście zainwestowania mojego czasu w prawdziwą relację z drugą, prawdziwą, realną, rzeczywistą istotą duchową. To nie trywializowało mojego serialu, który nadal lubiłem. Ale gdybym wówczas zadał sobie to samo pytanie, co dziś, czyli co by było, gdybym za chwilę miał zniknąć z tego świata, czy, czy jutro, to gdybym wybrał obejrzenie serialu zamiast spotkania się z przyjacielem, Bardzo bym żałował. Bardzo bym żałował, że akurat taką decyzję podjąłem. Więc postanowiłem spotkać się zamiast siedzieć przed telewizorem. Prawdziwa cena rzeczy. Prawdziwa treść życia. Wszystko jest jakąś, hmm, wszystko ma jakąś cenę, ale nie w takim negatywnym ujęciu monetarnym czy walutowym, tylko w takim dla mnie pozytywnym, że ja to jednak postrzegam częstokroć jak inwestycje, chociaż Henry tak to ujął jako wymianę. Dla mnie to nie jest wymiana, dla mnie to jest transformacja. Chociażby weźmy przykład nagrywania tej audycji teraz. Chodzę po pokoju i... Nagrywam. Inwestuję w tą aktywność pewną ilość czasu, energii, potencjału, <śmiech> siebie po prostu, moich zasobów, które mógłbym zainwestować w inny sposób. Jest szereg sposobów innych. Chociażby nawet nie chciało mi się za bardzo stawać z łóżka, żeby się zdeterminować. Ale jednak... Znowu zadałem sobie takie pytanie. Jeżeli ja tego nie zrobię, hmm, miałbym jutro zniknąć z tego świata. Mógłbym żałować, więc tak przynajmniej sprawdzę, czy jest to dla mnie dostępne, czy tak przynajmniej dam sobie szansę, żeby stworzyć coś potencjalnie wartościowego. Jeżeli miałbym podsumowywać moje życie już jutro, w efekcie byłbym zadowolony, bo wiedziałbym, że sięgnąłem po moje maksimum. Podążyłem za głosem własnego serca, znacznie trafniej niż pozostając w łóżku. Zaangażowałem się we własne pasje, w najbardziej intensywną, szczytową, możliwą formę obcowania ze samym sobą, z własnym wyższym ja, z własnym wewnętrznym głosem lub sercem, jakkolwiek wolisz to określić. Dla mnie taką najwyższą formą, takim szczytem obcowania ze sobą, jest właśnie zaangażowanie się we własne pasje, a nagrywanie tej audycji jest jedną z nich. Hmm. Poza tym, ja nie nagrywam tylko tej audycji w tym momencie. Ja obcuję ze sobą. To jest dla mnie prawdziwa aktywność, która ma teraz miejsce. Obcowanie ze sobą, dawanie sobie uwagi, sięganie w głąb siebie i wyjmowanie na światło dzienne tego, co tam odnajduję w formie tych spontanicznych przemyśleń, refleksji, dygresji. Nieoceniona kwestia, jak wiele, o jak wiele mogę posunąć się do przodu w temacie poznawania siebie. Bezcenna. Hmm. To też w tym kontekście uzyskania takiego efektu, Zainwestowany czas, energia, cokolwiek, są dla mnie bardzo komfortowo odczuwaną inwestycją. Taką, która mi daje satysfakcję, spełnienie, zadowolenie. Istnieje jednakowo szereg rzeczy, w których kontekście już moglibyśmy się nie czuć tak dobrze, jeżeli byśmy pomyśleli, zrobili sobie taki bilans w identycznym duchu, czyli hmm, Pojrzelibyśmy na cenę, na to, co wymagało, jakiej inwestycji wymagało od nas uzyskanie czegoś. Czy to coś było tego warte naprawdę? Czy w ogóle istnieje coś, co jest warte tego, żeby robić sobie krzywdę? Bo ja nie robię sobie krzywdy teraz. Robiłbym sobie krzywdę, gdybym przykładowo czuł się tak źle fizycznie że nagrywanie tej audycji znacznie pogorszyłoby, mogłoby znacznie pogorszyć mój stan. Wówczas robiłbym sobie krzywdę, gdybym na siłę to nagrywał, bo chcę dla świata wartość dostarczyć. To wówczas by nie było w porządku dla mnie. Gdyż jestem absolutnym wyznawcą takiego poglądu, w którym, ja to tak nazywam w skrócie, mamy do czynienia z sytuacją win-win, czyli z sytuacją z angielskiego, wygrany, wygrany, w której obie strony są na wygranej pozycji w swoim, czyli w komfortowej, w której obie strony są w porządku, w której obie strony piszą siebie z wielkiej litery, obie strony na równi siebie szanują i żadna z nich nie robi sobie krzywdy nie tyle wzajemnie, co, co sobie w imię czegokolwiek gdyż jest to brakiem szacunku. Jest to wielkim nieporozumieniem zjawisko poświęcenia i interpretacji tegoż jako szlachetności. Według mnie, ja tak, ja tak na to patrzę. Hmm. Przejdźmy do następnego cytatu. Czy zawsze mamy się zastanawiać, jak zdobyć więcej zamiast cieszyć się niekiedy tym, co posiadamy, nawet jeśli posiadamy mniej. Tak, taka ciągła gonitwa za, za nowym, za nowymi bodźcami. To mnie dumiewa do dziś, że kiedy coś jest jeszcze nieosiągnięte, potrafi być tak ekscytujące i tak pożądane. Ale kiedy już to osiągnąć między sobą, to wówczas nagle potrafi się dziać czasem, o ile nie często, rzecz zaskakująca. Ta sama, tak bardzo ekscytująca i pożądana rzecz potrafi spowszednieć i nie wzbudzać już tak wielu emocji. Okazuje się, że nasz wzrok jest tak naprawdę wcale nie skoncentrowany na tej rzeczy, tam gdzie by się wydawało, że będzie co, że jest skoncentrowany w ogóle gdzie indziej, na czymś nowym, na nowym punkcie pożądania, nowym celu. Obawiam się, że jest w tym mało poczytalności, dlatego, że wydawałoby się, że motorem, motorem naszych za, za, hm, zmagań, czy, czy czynów, wysiłków, żebyśmy cokolwiek osiągali, jest, jest płynąca z tego wartość jakaś ekscytacja, cokolwiek. Podczas kiedy, jeżeli po osiągnięciu tego odstawiamy to na bok i koncentrujemy się na następnej, i na następnej, i na następnej rzeczy, to hmm. okazuje się, że ulegliśmy pewnej iluzji widocznie. Bo gdyby to było prawdziwe, ekscytacja w czymś, to ta ekscytacja byłaby żywa i wierna, i aktywna cały czas. Nie tylko wtedy, kiedy coś jest dla nas niedostępne. Oczywiście to, jest, to nie jest schemat, który występuje zawsze i wszędzie i w każdym przypadku. Jest to pewien stereotyp, który czasem jest obecny, czasem nie. Możemy go rozpoznać potencjalnie w naszym życiu, tu i łówcie. Istnieje z jakby, Jedną z ilustracji tego stereotypu jest taki motyw, który czasem występuje. Motyw, kiedy mężczyzna zabiega o, o jakąś kobietę chłopak, o dziewczynę. I ta kobieta, jej postrzeganie w momencie, kiedy się o nią zabiega, jest, czy potrafi być czasem tak inne, w porównaniu z postrzeganiem tej samej kobiety, w momencie, kiedy ona jest już, powiedzmy to tak nieładnie, zdobyta kiedy już nie ma potrzeby, nie ma już możliwości wydawałoby się traktować ją jako całkowicie nową osobę w naszym życiu. Bo już tak wiele czasu spędziliśmy razem, zaklepaliśmy wiele rzeczy, mówiąc metaforycznie w efekcie. Właściwie jest, żyjemy z sobą na bardzo bliskiej stopie i... Hmm... Nie ma już tej magii, czaru. Hm. Czasem tak może być. Że odnajdziemy z zaskoczeniem w naszej partnerce inną osobę. Hm. Nisz. Tą, którą była, gdy o nią zabiegaliśmy. Wtedy tak ta nas bardzo ekscytowała i porywała dzisiaj gdzie to wszystko jest. Czasem tak może być. Nie musi, ale może. I to jest dokładnie to. Hmm. Pogrążam się w zadumie. <głos> Zdobyć więcej. Moim zdaniem nie ma nic złego w zdobywaniu więcej. Ja czego bym chciał, to tego, żeby wszystko było żywe. Gdyż jeżeli. Ja bym chciał wiarygodności źródeł ekscytacji. Jeżeli coś mnie ekscytuje, ja chciałbym, żeby ekscytowało mnie zawsze. A nie tylko wtedy, kiedy jeszcze tego nie osiągnąłem, jeszcze tego nie zdobyłem. I wiarygodnych źródeł ekscytacji dopatruje się w takich, które mnie ekscytują zawsze. Tak równie wówczas, kiedy coś mam, jak i wówczas, kiedy jeszcze nie. Czasem, jeżeli coś mnie nie ekscytuje po zdobyciu tego, może zaznaczać, że to była iluzja. Ale czasem może to oznaczać po prostu to, że pozwoliłem sobie hmm, odwrócić od tego wzrok. Pozwoliłem sobie, żeby wspomniane już w tej audycji przyzwyczajenie wygasiło mi tą rzecz w przestrzeni mojej percepcji. Czyli innymi słowy, w takim ujęciu jestem strażnikiem mojego skarbca w którym jednak sam nie przebywam. Stoję na stop przed drzwiami, wychodzę na łowy, poluję i upolowane rzeczy wrzucam do skarbca i zamykam na klucz. Jednak sam w nim nie mieszkam i nie delektuję się jego zawartością, będąc notorycznie zajętym łowieniem nowego. To wówczas bez względu na to, jak wiele bogactw zebrałem, nie mają one znaczenia tak naprawdę, nie grają żadnej witalnej roli w moim życiu, dlatego że ja, nie, ja z nimi nie obcuję na co dzień. Ja na co dzień jestem w relacji z jakąś pojedynczą rzeczą, jakimś pojedynczym nowym celem. Jestem opętany, opanowany przez rządze czy cel jego zdobycia, jego pozyskania, osiągnięcia czyli non-stop jestem tak naprawdę nadal tą osobą w, skrom, w skromnej relacji jeden na jeden. Ja myśliwy, i jed, jeden myśliwy i jeden mój cel, który mam na widoku, na którym mój wzrok jest skupiony. Zawsze to jest to jeden na jeden. I bez względu na to, ile ja takich upolowanych celów materialnych czy nie wrzucę do mojego metaforycznie rozumianego skarbca, to ja zawsze jestem w tej relacji skromny jeden na jeden, może tam być nawet milion już celów, ale co mi z nich, jeżeli ja nie jestem ich świadomy na co dzień, jeżeli na co dzień to jest tylko dla mnie suchy, suchy fakt, że one tam są, ale ja z nimi nie obcuję, ja nie czerpię z nich entuzjazmu, przyjemności, pasji, namiętności, co mi z tego wówczas, że mam wypchany ów skarbiec. To niby miało kształtować moje życie, to mnie ma, miało przecież czynić bogatym i lepszym, to miało mi dawać przyjemność, entuzjazm, ekscytację i pasję. Przecież to było motorem moich wszystkich wypraw na polowanie. Więc jak poczytalnym jestem, kiedy nie korzystam z szeregu tych rzeczy, tylko utkwiłem siebie samego w mechanizmie lunatycznego polowania w kółko od nowa zamiast żyć. Cieszyć się. Nie chodzi o skrajności, nie chodzi z drugiej strony o to, żeby zamknąć się we własnym skarbcu i non-stop koncentrować na tym, co się tam znajduje. Ale z drugiej strony odna odnalezienie w siebie w roli takiego myśliwego, który non-stop jest na zewnątrz i non-stop poluje, wrzuca do worka lub do skarbca i poluje, poluje non-stop i tak naprawdę worek lub skarbiec leżą odłogiem kto ma dawać temu uwagę, kto ma z tego czerpać, jeśli nie on, no, ale on tego nie robi, bo jest nieobecny, jest lunatycznie zaangażowany w misję nieskończoną, nieskończonego polowania, nieskończonych nowych osiągania celów. Rozwiązaniem hmm. na to wydaje się balans. Balans. Przykładem takiego balansu, czyli żeby zadbać o to, żeby Mniej więcej zrównoważone były proporcje w naszym życiu tego polowania oraz tego przebywania w skarbcu i adoracji jego zawartości. Przykładem tego balansu w moim życiu, w moim doświadczeniu jest coś, czym chciałbym się teraz z Tobą podzielić. Taka refleksja, która mnie napotkała pewnego razu. Mianowicie ja, grot czasu w tym życiu był czas, który spędzałem w taki sposób, że byłem notorycznie zaangażowany w mnóstwo aktywności w obrębie moich pasji. Notorycznie. Czyli na swój sposób można byłoby powiedzieć, że nie miałem czasu, byłem non zajęty, ale tak naprawdę to była dobra zajętość, bo to była zajętość, która nie wyłączała mnie na to, co ważne. Jeżeli miałem się na przykład spotkać z, z przyjacielem, z kimś ważnym, bliskim, to ja zawsze znajdywałem na to czas. Nie wyłączałem z tego, więc dla mnie, yy, dla mnie moja ta teoretyczna zajętość nie była nieetyczna, nie była szkodliwa, gdyż yy, to, co było dla mnie ważne, ja miałem na to uwagę, żeby tego nie tracić, więc tego nie traciłem. Niemniej jednak to nie zmieniało faktu, że non-stop byłem zaangażowany w tworzenie czegoś, bardzo intensywne tworzenie. To było wysoce zintensyfikowane tworzenie mnóstwa rzeczy, mnóstwa przeróżnych projektów z różnych dziedzin, różnych inicjatyw na maksa, czyli w ten sposób, że ja to robiłem tak długo do granic, kiedy ciało odmawiało posłuszeństwa i musiałem się po prostu do położyć, bo już fizycznie nie było możliwe, żebym na przykład siedział przy komputerze i mógł normalnie z niego korzystać, funkcjonować wiarygodnie, poczytalnie. Więc, więc to było takie bardzo intensywne. To był intensywny, bardzo twórczy okres w moim życiu tutaj. Podczas kiedy jakiś czas później, dłuższy, dłuższy czas później, zdałem sobie sprawę z tego, że... znaczy Inaczej, żeby mówić od początku chronologicznie, to ten dłuższy czas później, jak nastąpił, odnalazłem siebie w sytuacji, w której oprócz aktywności, oprócz zaangażowania intensywnego w pastie, które nie zniknęło w moim życiu, mam również takie hmm, czasy chill-outu, tak bym powiedział, czasy relaksu. I hmm, powiedzmy tak, wcześniej na przykład ja absolutnie nie lubiłem spacerować. Bo mnie tak bardzo porywało do aktywności, do tego, żeby coś zrobić, jakiś projekt czy jakąś inicjatywę realizować, że ja nie miałem ochoty spacerować. Dla mnie się to wydawało tak bez, bezproduktywnym. Zbyt bardzo wołały mnie moje głosy, pasji, żebym ja się komfortowo czuł spacerując. Natomiast później w życiu, spacerując faktycznie, Zdałem sobie sprawę z czegoś zaskakującego. Mianowicie z tego, iż podczas takiego relaksującego, czy lautowego spaceru ja nagle zyskuję perspektywę postrzegania moich aktywności, tych, tych intensywnych różnych projektów i inicjatyw odmienną niż w czasie, kiedy byłem w nie zaangażowany. Inaczej mówiąc, zdałem sobie sprawę, to było takie uczucie, jakbym naprawdę je wówczas zobaczył. W sobie sprawę, że cokolwiek, w cokolwiek nie jestem zaangażowany, to istnieją dwa sposoby postrzegania tego, czegoś, tej aktywności danej. Dwie, dwie optyki niejako. Jedna optyka z wewnątrz, z wewnątrz, czyli kiedy jestem zaangażowany, kiedy jestem właśnie w, jakby w ogniu pasji, w środku zdarzeń. To jest jedna optyka postrzegania tego czegoś, czym się zajmuję. A druga optyka, drugi kąt widzenia, to jest kąt z zewnątrz, kiedy się tym nie zajmuję i mogę spojrzeć na to z dystansu. I zdałem sobie sprawę, że ten kąt, ta, ta optyka z dystansu, z zewnątrz, jest równie interesująca jak ta z środka. Zdałem sobie również sprawę z tego, że bez, bez tej zewnętrznej optyki ograniczanie się tylko do tej zewnętrznej jest niepełne. Z chwilą, kiedy poznałem tą zewnętrzną optykę, zewnętrzne postrzeganie z dystansu, to postrzeganie z samego środka akcji stało się dla mnie niewystarczające, stało się dla mnie bardzo niepełne. Mówiąc prościej, zdam sobie sprawę, że jeżeli zacznę przeplatać moje aktywności intensywne okresami relaksu i chill które pozwolą mi z automatu spoglądać na te aktywności z zewnątrz, to zdałem sobie sprawę, że jeżeli zacznę tak czynić, przeplatać aktywność z chill outem, aktywność z relaksem, to mogę te moje aktywności zobaczyć lepiej, mogę je bardziej docenić, mogę więcej dojrzeć z nich, że tak powiem. Więcej może do mnie dotrzeć z tego, co zrobiłem, będąc zajętym i w ogniu pasji. Zdaję sobie sprawę, że wtedy mam dostęp dosyć do wąskiego przedziału zasobu informacji. Chociaż wydawałoby się, że to jest takie intensywne, to jednak zdałem sobie sprawę, że oglądanie tego z zewnątrz, co się właśnie dokonało, czego się właśnie dokonało, oglądanie tego z zewnątrz potrafi nieść ze sobą bardzo dużo informacji nowych, Taka perspektywa. Inna perspektywa. Coś bardzo znajomego może się wtedy wydawać częściowo obcym, ale w takim pozytywnym słowoznaczeniu. Po prostu patrząc na to z innego punktu widzenia, pod innym kątem, można dostrzec znacznie więcej piękna tego. Znacznie więcej kształtu, formy. Można wtedy przeprowadzić taką analizę, studium z tego punktu, co było niedostępne wcześniej. I to jest dla mnie przykład tego balansu w życiu. Balansu pomiędzy byciem myśliwym, polującym na coraz to nowe, Rzeczy, osiągnięcia, a byciem osobą, która się nimi prawdziwie cieszy, będąc nimi otoczona, mając już je zdobyte, osiągnięte, czerpie z nich przyjemność, satysfakcję, profity, wszelkiego rodzaju balans. Te chilauty, relaksy, to przeplatanie, czy i relaksem własnych aktywności zamiast robienie z życia takiego ciągłego ich pasma, dało mi ten balans, który bardzo mi się spodobał. I od tego momentu zacząłem sobie bardzo cenić spacery. Gdyż dzięki nim, czy szerzej, dzięki relaksowi, czy chilloutowi zacząłem znacząco bardziej dostrzegać siebie i własną ekspresję, niż kiedykolwiek wcześniej w życiu. Dalszy cytat. Na biurku moim leżały trzy kawałki wapienia, ale przeraziłem się, stwierdziwszy, że trzeba je codziennie odkurzać, podczas gdy w mojej głowie nadal zalegał kurz. Zatem z obrzydzeniem wyrzuciłem kamienie przez okno. Jakże zatem mógłbym posiadać umeblowany dom? Wolę siedzieć na powietrzu, albowiem na trawie, kurz się nie gromadzi. Chyba, że człowiek wykopał w ziemi dziurę. <śmiech> to jest taki cytat, który ilustruje stosunek autora do przedmiotów materialnych, rzeczy materialnych. On, jeżeli byśmy czytali książkę Walden, zdalibyśmy sobie m.in. sprawę z tego, że on prezentuje czy prezentował takie dosyć minimalistyczne podejście esencjonalne bardzo. Um, nie jestem zwolennikiem pełnym takiej perspektywy tak bardzo esencjonalnej i aspektycznej. Niemniej jednak jako ciekawostkę przytaczam ten cytat. Faktycznie coś w tym takiego jest. Hmm. Zabawnego na swój sposób. Myślę o tym, jak mógłbym, jak mógłbym to zilustrować z własnego życia. I wiele jest wiele jest przykładów. Przykładowo w którymś momencie zazwyczaiłem się, kojarzysz może taki, pewnie kojarzysz, jest dosyć prawdopodobne, taki standardowy model mebli, którymi się na przykład umeblowuje salon. Tak zwany standardowy segment. Taki składający się z takich dużych, ciężkich bloków, komponentów. Od podłogi do sufitu, ciężki do przesuwania. To są takie po prostu mniej lub bardziej wysublimowane lub, lub wręcz prymitywne formy po prostu podłe jakieś bryły ciężkie, które zabierają dużo przestrzeni, dużo półek mogą posiadać w sobie. I tak w którymś momencie zetknąłem się z taką perspektywą innej osoby, która prezentowała taki pogląd, że ona nie czuje się komfortowo z półkami, nie czuje się komfortowo z odkrytymi przestrzeniami z, tego z tej konkretnej przyczyny, iż trzeba je odkurzać. Trzeba dbać o to, żeby żeby te rzeczy były czyste. Innymi słowy, czym więcej odkrytych przestrzeni, czym więcej odkrytych przedmiotów, tym więcej jest tego kurzu. Więcej trzeba o to dbać. I to tak naprawdę więcej dyskomfortu dla tej osoby znaczyło, niż, niż profitów w efekcie. I tak... Hmm. Ja osobiście zacząłem podzielać ten pogląd z taką perspektywę, i w którymś momencie doszło, czy doprowadziło mnie to do takiego punktu, w którym absolutnie, jeżeli myślę o, o umeblowaniu na przykład salonu, na przykład, bo tą zasadę rozpościeram nie tylko w kontekście salon, to myślę o esencjonalności, czyli ja tak naprawdę potrzebuję mebli. To raz. Dwa, um, że no absolutnie nie jest mi... Potrzebny, ten takie klasyczny model, czyli, czyli po prostu kilka takich dużych, dużych brył od podłogi do sufitu, niemalże ciężkich, trudnych do przestawiania, trudnych do demontażu, yy, mających mnóstwo odkrytych powierzchni do czyszczenia. Hmm. Co mnie zachwyciło, kiedyś widziałem u kogoś lekki zupełnie inną wizję, zupełnie inny koncept segmentu tak zwanego. Małe, lekkie, łatwe, bardzo łatwe w przesuwaniu na jakichś tam kółeczkach, bardzo łatwe do demontażu, wręcz w ogóle można to łatwo zdemontować. Mało przestrzeni odkrytych, robi takie wrażenie lekkości, nie, nie, jakby nie zwraca z sobą uwagi istotnej, nie... Nie zabiera dużo przestrzeni, nie sprawia wrażenia ciężkiej wagi obecnej w pokoju. Raczej subtelnie go akcentuje, subtelnie akcentuje przestrzeń, jakoś tak z wyważeniem zajmuje swoje miejsce, taktownie, nie wychodząc tak bardzo na pierwszy plan. Faktycznie służy, zamiast razić swoją topornością. Służy i jest praktyczna jednocześnie, to znaczy, jeżeli chcesz zreorganizować wystrój swojego wnętrza, to przestawić rzeczy, co ja osobiście uwielbiałem, po prostu od czasu do czasu przestawiać wszystko w pokoju czy w pokojach i tym samym zrobić sobie wrażenie świeżości, taki reset totalny czuć się jak w zupełnie innym miejscu i nabrać tym samym nowej energii, nowej wibracji, nowej świeżej aury, to jeżeli chcę przystawiać, zrobić takie przemeblowanie, taką rearanżację, to jeżeli mam umeblowany pokój w takie właśnie meble, lekkie, łatwe do przestawiania, to jest to przyjemność wówczas. Jest to łatwe, łatwe do osiągania. I tak powinno być, to powinno służyć, a nie utrudniać. Ale służyć, a nie dokładać obowiązków, takich jak czyszczenie szaregów półek czy coś. I... Hmm. Ten cytat trochę jest w tym duchu, który przeczytałem. Ale idźmy dalej. Co tam jeszcze mam? Ludzie stali się narzędziami swoich narzędzi. Może o tym nie, na tym nie będę się tak bardzo skupiał. Jest jeszcze tyle tych cytatów do przeczytania. Jeszcze nie jestem pewien, czy naprawdę bym chciał ten rozdział dzielić na dwie części. Zaczynam się zastanawiać. A może faktycznie tak zrobię? Może faktycznie podzielę go na dwie części? Kto wie? Ale ludzie stali się narzędziami swoich narzędzi. A? Jak to daje do myślenia? Hmm narzędziami swoich narzędzi. Właśnie dostrzegnięcie tej esencji tematu, do czego służy dana rzecz w naszym życiu. Czy naprawdę do tego służy nadal? Czy już stało się z tym coś niepokojącego? Że zaczęliśmy zbyt wielką wagę do tego przykładać, jakoś zrobiliśmy z tego bożka może? Myślę o różnego rodzaju uzależnieniach od rzeczy, które do uzależnień nie powstały. I nie było intencją ich powołania do życia, żeby uzależniać ludzi ograniczać i wiązać, tylko żeby sprawiać przyjemność, żeby służyć. To co się dzieje, kiedy okazuje się, że te rzeczy zajmują w naszym życiu znacznie więcej miejsca. Nie ogranicza się to tylko do ich roli pierwotnej, jaką miały spełniać. Uzależnienie od szeregu rzeczy. Pracoholizm. Na przykład. Mniej oczywisty przykład tego. Praca, tak zwana, do czego miała służyć pierwotnie w tym systemie. Do tego, żebyś jak to się mówi, zarobił sobie na środki do życia. Na życie na poziomie, który Cię interesuje. Hmm. Również, na, żeby spełniać się w pasji. Ale nawet jeżeli tej pasji jeszcze nie odkryłeś czy nie odkryłaś, no to pozostaje ten jeden powód, czyli jest ci rzekomo niezbędna ta praca do tego, żebyś mógł żyć. Hmm. Czyli taka narzędziowość, sposób na to, żeby uzyskać pewne rzeczy i żeby móc w efekcie żyć. No bo po co ci dach nad głową, po co ci jedzenie? Po to, żebyś mógł żyć funkcjonować. na elementarnym przynajmniej poziomie, już nie mówiąc o godnym. A teraz, jeżeli popadasz w coś takiego jak pracoholizm, to co się dzieje? Narzędzie staje się czymś więcej. Ty się stajesz narzędziem w rękach tego narzędzia. Praca miała być narzędziem, a staje się domeną Twojego życia. Miałeś pracować po to, żeby móc żyć, Odnajdujesz, że żyjesz po to, żeby pracować. Zupełnie radykalny obrót spraw. Hmm. Telefony komórkowe. Jak łatwo jest je wyłączać. Szczególnie mam wrażenie w początkowym okresie, jak był, był ten boom na komórki. Chociaż może i nie tylko. W wielu miejscach spotkałem się z taką sytuacją, kiedy bardzo trudno, wręcz nie do pomyślenia było dla różnorakich osób, dla części z nich, wyłączenie komórki własnej. No bo jak to? Nie będę wtedy dostępny dla świata. Jak to? Huh. Ciągle na sznurku, który sami sobie powiesiliśmy na którym sami siebie powiesiliśmy. To mi się tak złowieszczo kojarzy z siebie ale tak naprawdę sznurek w naszej kieszeni zwykle przyczepiony do komórki, za który non -stop można pociągnąć, a my chcemy z własnej woli nierzadko, żeby to było możliwe. Narzędzie, którego można stać się narzędziem. Ludzie stali się niewolnikami. Czy narzędziami własnych narzędzi, tak. Narzędziami swoich narzędzi. Komórka w kieszeni. Jak chętnie ją wyłączam. Jak często, na no jak długo. Jak się komfortowo z tym czuję. Do czego mi w ogóle jest komórka potrzebna? Czy dlaczego to ciekawe, że każdy stał się, czy każdy, no wiele osób, część osób stała się czy, czy zaspirowała do, do trybu życia, w którym chcą być nam stop na zawołanie innych? Tak bardzo potrzebujemy kontaktu? A co z kontaktem z samym sobą? Zagadzać się przez okoliczności życia doskonale potrafimy już od dawna to jeszcze dokładamy sobie zagadanie się z innymi osobami. Gdyby to jeszcze były prawdziwe rozmowy, ale nierzadko mam takie odczucie, obserwując rozmowy, interakcje różnych osób, że to są rozmowy pozorne, tak bym mógł rzecz ująć. Rozmowy, po których ja nie pamiętam o czym były, Dlatego z nich zrezygnowałem w którymś momencie. W którymś momencie zrezygnowałem z konceptu rozmawiania dla tradycji podtrzymywania rozmowy, bo nie wypada milczeć. Czy rozmawiania tylko po to, bo wypada utrzymać z kimś kontakt na siłę. Tak jak w grze The Sims Komputerowej. Żeby mieć przyjaciół, trzeba było z nimi się spotykać i rozmawiać. Ja to zawsze przewijałem, żeby jak najszybciej mi mijało. Ale w życiu codziennym widziałem niejednokrotnie, zetknąłem się niejednokrotnie z konceptem rozmów, które były prowadzone i niezmiernie kojarzyły mi się z takimi rozmowami, dla, żeby coś odwalić, żeby po prostu mieć za sobą. I to się wydawało rozmową dla ludzi zaangażowanych, podczas kiedy dla mnie wydawało mi się to pozbawione w ogóle treści. Nie była to rozmowa od serca, były to jakieś trywialności powierzchowne, Równie dobrze można było non-stop sobie powiesić karteczkę z jednym i tym samym napisem i chodzić z nią przyklejoną na czole. Można byłoby wiele czasu sobie oszczędzić, niż wierzyć w to, że powtarzanie ich na głos jak starta płyta x razy z x liczbą osób, x liczbie osób, może, że to może dać prawdziwe relacje w życiu. Hmm. Ile osób nazwę przyjacielem na Facebooku? Czy to, mnie, czy to sprawi, że polepszy się moje samopoczucie naprawdę? Czy to będzie rzeczywiste? Czy ilość trywialnych informacji wymieniona po raz enty na komunikatorze, czy na Facebooku, czy gdzie indziej, czy przez telefon, jakkolwiek, czy, czy to mnie przybliży faktycznie, mnie? Czy to tylko jest program? Tak jak program komputerowy. Co u Ciebie, po staremu? Hmm. Zawsze zadziwiało mnie, kiedy zadawałem ludziom pytanie o to, jak się czują. Miałem częstokroć wrażenie, że oni przez chwilę są zaskoczeni tym pytaniem samym w sobie, bo nikt ich o to wcześniej nie pytał. Podczas kiedy nagle są skonfrontowani z takim pytaniem i nie za bardzo wiedzą, co mają na nie odpowiedzieć, gdyż nie przywykli do tego. Hmm. No ale myślę sobie, że faktycznie podzielę dzisiejszy rozdział Molium na dwie części albo przynajmniej dwie, dlatego, że patrzę na moje notatki i tych Cytatów z Waldenu. Trochę jeszcze mam. Hmm. Więc myślę, że następne garść przemyśleń, refleksji wokół nich, inspiracji zaprezentuję sobie w kolejnym rozdziale. Czternastym. A teraz myślę, że mógłbym już zakończyć trzynasty rozdział Molium. Wyznań Mola Książkowego. Miło mi było utrwalić te przemyślenia, podzielić się z Tobą spontanicznie wokół Waldenu. Ja tak przypominam, że ta książka Walden w polskim języku, w formie audiobooka, jest dostępna na w stronie, na, w katalogu darmowych audiobooków polskojęzycznych poczytal mimako.blogspot.com będzie w notatkach adres hmm. Henry Toro myśliciel, filozof amerykański jakże wiele odnalazłem tam i zaskakująco z siebie w tym co pisał to mi też na koniec powiem dało do myślenia to nie był jedyny przykład w którym który który w którym odnalazłem siebie i w efekcie pokazało mi to coś zaskakującego, że nie jest istotny czas, w jakim ktoś żyje, epoka, stopień cywilizacji, ale że wydaje się to wszystko mieć wspólny mianownik w formie świadomości. Świadome istoty żyją w tym wszystkim, zarówno żyją teraz, jak i żyją w starożytności. Żyły, jak wolisz. Um, czy to czy to w tak zwanym cywilizowanym świecie, czy to w jakimś plemieniu Indian. Wszędzie jest ta sama inteligencja, która co najwyżej, czy świadomość, świadomość, która co najwyżej operuje innym językiem, inną formą ekspresji. Tak jak na przykład opowiadałem niedawno o autorze Melchiorze Bańkowiczu, który pisał z takim... Jego język polski trącił myszką. Dzisiaj jak się posłucha już nie mówiąc o Henrym Toroch, to dokładnie to samo, jak się posłucha Waldenu, to też się ma wrażenie, że ten język jest taki archaiczny, nieco już przykurzony. Ale już nie mówiąc o jakichś antycznych, greckich, rzymskich, w każdym razie um, doszłem do takiego zaskakującego wniosku, że mądrość, zauważyłem, że pewna mądrość, pewne też uniwersalne kwestie powtarzające się, tak jakby niezależnie od czasów i Cywilizacyjnych poziomów i form ekspresji udowadniają, że jest jeden wspólny mianownik, który się nie zmienia. Niezależny właśnie od czasu i miejsca i formy. A tym mianownikiem jest ludzka, nie tylko ludzka, świadomość, świadomość, mądrość, wgląd duchowy, intencja tegoż. I to, że w każdych czasach i w każdych miejscach można dojść do tych samych wniosków stało się już mniej istotne, gdzie i kiedy. Nie jest już tak istotne, że jakie są koordynaty czasoprzestrzenne. Istotne jest, czy my wglądamy w siebie, że tak powiem. Spoglądamy w siebie, wsłuchujemy się w siebie. To jest istotne. Bo to jest, myślę, naj obfitsze źródło treści życia, prawdziwej treści życia, którą możemy zabrać ze sobą dalej w podróż, kiedy ta ziemska droga się zakończy, kiedy dzienetat się zakończy. Jeżeli wierzysz, że będziesz istnieć dalej lub wręcz to wiesz, to moim zdaniem to, co możesz ze sobą zabrać, to jest tylko i aż to, co nazywam, zwykłem nazywać prawdziwą treścią życia. Różnego rodzaju spostrzeżenia, refleksje, mądrość tak zwana. Świadomość. I wszystkich innych rzeczy nie zabierzesz. Ale to daje satysfakcję. Może dawać. Wiedzieć, że to jest coś, co mogę ze sobą dalej zabrać i mogę, tak jak ludzie lubią kupować pamiątki z podróży, tak samo tutaj. To może być pamiątka z podróży. Mądrość, którą nabyłeś lub nabyłaś w jej trakcie. Tym samym chciałbym zakończyć pierwszą część Molium, dedykowaną Waldenowi, Henrygo Toro. Dziękuję Tobie serdecznie za całą uwagę, za czas spędzony ze mną, oraz życzę wszystkiego dobrego. Zapraszając do odsłuchania kolejnych rozdziałów. Mówił Tomasz Lee.